Witamy, witamy bardzo serdecznie w 93. odcinku podcastu bezmienne Standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Krystian Kełder, a dzisiaj ze mną w studiu będzie tylko męska część towarzystwa, czyli Wojtek Kocjan. Witam. I będzie z nami Rafał Radobycki. Witam, cześć wszystkim. Kali dzisiaj z nami nie będzie, Kali jest zapracowana i niestety nie mogła wpaść dzisiaj z nami do studia. Słuchajcie, 93 odcinek. Nagrywamy sobie we wtorek w wieczór, wtorek 29 sierpień. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, 93 odcinku poruszymy temat Fortnite'a. Mówiłem, że grałem w to, dostałem kod do wczesnej wersji, więc sobie w nią pograłem. Tak, bez żadnej spiny, chciałem zobaczyć co to jest i się wkręciłem. I się wkręciłem do tego stopnia, że chcę dużo wam na ten temat powiedzieć. I odpowiedzieć wam na pytanie, czy tą grę powinniście kupić już teraz. Ona chyba kosztuje coś koło 125 zł, więc jest... Ee że tak powiem, połowę tańsza niż e, pełnoprawna, jak, jakiś tam tytuł, który od razu wychodzi AAA na premierę, więc czy powinniście ją kupić za w sumie połowę ceny, bo tyle, tyle, tyle ona teraz kosztuje, czy poczekać jednak do przyszłego roku bez spiny sobie kupić ją w 2018 roku, bo ona wyjdzie za darmo w free-to-payce. E, odpowiemy sobie dzisiaj na to pytanie, a poza tym oczywiście e, powiem, powiem Wam co ciekawego robiliśmy, graliśmy, usłyszeliśmy, Gamescom był E, ogólnie dowiecie się e, paru ciekawych rzeczy, które miały miejsce albo będą miały. Słuchajcie, 93 odcinek e, standardowo zaczy zacząłbym Hyde Parkiem, ale nie zacznę Hyde Parkiem wyjątkowo. Chłopakom nawet nie powiedziałem, że nie zacznę Hyde Parkiem wyją wyjątkowo, bo chciałbym się odnieść do, jednej, e, do jednego komentarza pod ostatnim odcinkiem 93 odcinkiem na bezimiennym.pl. Możecie sobie wejść i zobaczyć. Słuchajcie, z jeden, jeden słuchacz, nick jest tutaj nieistotny, bo nawet bym go nie przeczytał, um, odniósł się do ostatniego odcinka, w którym rozmawialiśmy o... O różnych grach, ale zastanawialiśmy się nad Battle Run, sorry, Player Unknown's Battle Grounds, gdzie Wojtek mówił, że gra jest, ma bardzo dosyć, dużo osób gra po prostu w nią na steamie, i ten użytkownik mówi, że to jest dosyć stara koncepcja, jeżeli chodzi o Battle Royale, bo to jest gra typu Battle Royale to zostało zapoczątkowane gdzieś przy mandze i dopiero teraz jeszcze na to boom. I teraz Wojtku, podobno ten, ten, ten gatunek gry, Battle Royal Game, pojawił się wcześniej. Czy pamiętasz jakiś tytuł, który miał podobny system? No nie, tak jak mówiłem, ja to kojarzę tylko z jakiegoś modu do army. Jeżeli były takie jakieś mody, czy gry nawet wcześniej, to to sobie nie przypominam specjalnie. Ale tak na dobrą sprawę, dzięki tej grze ten gatunek wyszedł. No to fajnie, ale o co ci chodzi? Okej, okay, więc e, dziękuję Wojtku. Dobra, słuchajcie, więc jedziemy z Hyde Parkiem. E, Hyde Park, co, co robiliśmy, robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie? Rafał, ja się normalnie. Ja zaczynam? Dobra. Grałem sobie w coś innego niż zupełnie ostatnio. Po tonach strzelania bomb pocisków, stwierdziłem, że, że trochę trzeba zmienić front i odgrzałem sobie napoczęte, a niedokończone Terraway Unfolded. I sobie brykam po tym kartonowym świecie, który jest bardzo fajny, dziecinny. Taka gierka, której Wojtek nigdy nie zrozumie, bo na PC takich nie ma, to tylko na konsolach są takie fajne otwierające gdzieś tam się na, na, na, na gracza, na świat rzeczywisty i, i wiecie, no tam pada trzeba mieć i tak dalej, takiego co jeszcze ruch wyczuwa konsolą tam, znaczy klawiaturą, myszką raczej się tak nie pomacha przed monitorem, więc yy, fajna, fajna gra, kurczę, żałuję czasem, że nie mam dzieciaka jakiegoś, żeby po prostu zobaczyć, jak, je tam, jak on by to odbierał, nie? Takie, takie przeżycia, gdzie to się yy, trochę bardziej z drugiej strony można w ten świat wejść, no ale nie będę tam szczegółów opowiadał, bo to już było recenzowane. W każdym razie fajna, przyjemna gierka i sporo radości mi sprawia, więc sobie na razie w to pykam w wolnych chwilach. A tych ostatnio oczywiście jak zwykle brakuje. Eee, poza tam natłokiem najróżniejszych spraw e, wydarzyły się w sumie dwie ważne rzeczy. E, pierwsza rzecz jest taka, że tydzień temu odbyła się już czwarta edycja, można powiedzieć, czwarta odsłona e, imprezy, którą zwykliśmy nazywać rozgrywka party, na której oczywiście się pojawiłem ja, było również całkiem sporo naszych słuchaczy, udało mi się ich tam poznać, przebić pionę i pogadać chwilę. E, czy, miejsca, czy nasza koleżanka z spod... Czy nasza koleżanka z podcastu też była, była Rafale? Była Kali, ona przyszła trochę później, ja wyszedłem trochę wcześniej, więc tam cały czas powiedzmy ktoś od nas był i, e, i można było pogadać. E, co fajne, co ciekawe, no słuchajcie, na pierwszej, na pierwszej edycji, która tam była w zimę 3 lata temu, czyli niecałe 3 lata temu, to, to, to było nas 20 parę osób, Eee, za drugim razem e, w kolejne wakacje, to, to już był jakby przyklepany termin sierpniowy. E, to było chyba około 40, może coś w tym stylu. E, rok temu myślę, że już około 70, tak mniej więcej licznik nabił. No a teraz to się przekręciło 150 i, i to naprawdę już jest ogromna ekipa i, i no, ciężko jest się odnaleźć w takim gronie, żeby, wiecie, gdzieś tam z kimś znaleźć chwilę pogadać na spokojnie, po prostu tłumy ludzi się przewijają i, e, no i na wszystko brakuje czasu, nie? Szczerze mówiąc nawet chyba bym powiedział, że takie towarzystwo 40-50 osób daje trochę więcej możliwości w tej kwestii, żeby się tam z kimś lepiej poznać. Natomiast co o imprezie? No i tutaj oczywiście wszystkich pozdrawiam, których widziałem, którzy mnie znają, słuchają i nie tylko tych. Natomiast chciałem też powiedzieć No. Bo chciałem muszę ci przerwać. Czy Tomek był kiedyś na tej imprezie? Zawadzki nie był. Nie był, aha, dobra. Bo on, on tam, Tomek tam nie był, bo on, on Tomek nie, przy, był nie, nie nie nie On gdzieś tam był u siebie i ja tam też. U tak, niego byłem. Chyba, chyba chyba był gdzieś. Aha, dobra. No, okay, no dobra, Natomiast chciałem powiedzieć, kombinować. że miejsce zostało ciekawie wybrane z uwagi, że tutaj były jakieś zapisy, to zostało połączone z taką inicjatywą właśnie takich też spotkań w tematyce giereczkowej, która nie pamiętam jak się nazywa, bo tam trochę mniej osób powiedzmy z tego przychodzi i to było takie tło pomocne w realizacji. Miejsce zostało wybrane, które się nazywa Disco VR. Jest to e, jednocześnie pub, bar, ale i miejsce, w którym można sobie pograć właśnie na e, sprzętach vr -owych. Głównie są to HTC Vive. Jest to spory magazyn. Mieści się na ulicy, e, o mój Boże, garażowej. Na ulicy Garażowej 4 w Warszawie. To jest e, Mokotów, więc nam bardzo blisko jest dojechać z każdego miejsca no taka okolica, wiecie standardowo tam w tym momencie żabka blisko, kebab blisko no i stacja benzynowa blisko, to wszystko jest jakby e, świadczy o w miarę dobrej lokalizacji ceny w miarę wysokie, natomiast <grym> no, tak. sam fakt, że jest to miejsce, że można sobie pograć na wiarach i mm, fajnie są rozwiązane i przygotowane stanowiska pod to e, no, powoduje, że gdzieś tam tym miejscem się zainteresowałem pod kątem takim, żeby wrócić i przetestować parę tytułów, które raczej gdzieś tam w domu nie są dostępne. Przynajmniej dla mnie, bo, bo wiecie, te komputery i HTC to jednak jest koszt co najmniej tam 7-8 tysięcy złotych wydać, żeby to mieć. Była jedna było jedno pomieszczenie, w którym jak się nie mylę były trzy albo cztery takie oddzielone siatką yy, spore yy, nazwijmy to miejscówki yy, znaczy nie całkiem ogrodzone, tak, tylko od siebie oddzielone yy, z których to kabel zwisał centralnie z góry, więc yy, dużą swobodę ruchów się miało i praktycznie tam w 360 stopniach razem z tymi yy, kontrolerami można było sobie tam śmigać, wyginać się i, i raczej bez yy, ryzyka krzywdy sobie zrobienia. W drugiej części e, były dwa samochody prawdziwe postawione, które w środku miały e, podmienioną kierownicę na, na jakiegoś Logitecha i do tego był o, też... O, to jest spoko, e, to jest fajne. E, tak, i do tego był headset, więc e, no plus oczywiście jakieś tam pomalowane były, całkiem sympatycznie, więc dawało to jakiś fajny klimat. E, no... Nie było telewizora zamiast szyby, bo się zakładało hełm, nie? Ale na pewno samo wrażenie siedzenia w tym fotelu, trzymania kierownicy, jakiś tam podłokietnik czy coś, to powoduje trochę, trochę lepsze odczucie. Nie, nie sprawdzałem dokładnie, nie wsiadałem, bo były zamknięte, żeby zobaczyć jak tam pedały i wszystko zostało zamontowane, ale, ale fajnie stabilnie ta kierownica siedziała, więc myślę, że, myślę, że zadbali o to. Sporo też było stanowisk z innego typu gierkami, jakieś tam, nie wiem, wyścigi z lot, la Lotus, powiedzmy, stary czy coś w tym stylu, gdzie trzeba było jako kontrolera używać takiego miniaturowego rowerka i w ten sposób się naciskało gaz, więc takie, wiecie, jakieś dziwne hybrydy się tam pojawiały. Ogólnie kilka rzeczy, których warto spróbować. Trochę starych automatów, klasycznych, na których można pograć, więc, yy, taka całkiem przyjemna rozgrywka. Trochę inna niż standardowe, nazwijmy to, game cluby. Yy, I co jeszcze jest ciekawe to widziałem już w trakcie budowy stanowisko, które jak zobaczyłem, to zapytałem, czy to są takie, wiecie, szelki do uprawiania seksu, nie, z huśtawką, bo mniej więcej tak to wyglądało, nie, czyli były szelki, takie w sumie czy pasie bardziej zapinane, które były na wysięgniku i miały powodować coś takiego, że się swobodnie obracasz dookoła, ale nie jesteś w stanie się wypierdolić, gdyż do tego zakładałeś te buty z cyklu wrotek i chodziłeś po takiej czaszy wiesz, obciętej z kuli powiedzmy, nie? Czyli to jest ten efekt, gdzie będziesz sobie, wiesz, biegał e, w FPP całkowicie w 360, Zrobiste. już bez kontrolera, tylko nogami będziesz przebierał, żeby pokonywać tam kolejne metry i wiemy, że to jest bardzo rzadko spotykane i praktycznie nie występuje w wersji chyba jeszcze domowej dla specjalnie i fajnie, że coś takiego postawią budują, nie wiem na jakim to jest etapie, kiedy ma, ma to być ukończone no ale myślę, że niedługo no bo już była ta czasza, już była to ta szelka, więc tam jest pewnie kwestia tylko jakichś jeszcze szlifów i będzie można też sobie przetestować trochę głębszy, głębszą imersję taką również ze sterowaniem nie? Zajęć jakichś się, no. teleportów dziwnych czy, czy, czy innych yy, głupich rzeczy. No, no i to tyle w sumie o r tym miejscu. Pytaj yy, o Cenowo, cenowo. Słuchaj, no my tam byliśmy, mieliśmy cały lokal wynajęty, tak? Więc tam aha, ktoś, ktoś. No, aha, czyli, ale. Cały no. lokal był wynajęty, stanowiska te, które były na samym końcu, co mówiłem o nich na samym początku, czyli takie oddzielone cztery, to one były, no wiem, wiem, one były dostępne i tam sobie ludzie grali w bodajże, yy, superhota być może w coś jeszcze, bo mhm. nie sprawdzałem, natomiast no, nie byłem tam po to, żeby pograć nie? i sobie siedziałem, gadałem ze znajomymi, których już dawno nie widziałem I... i nie poświęcałem czasu na to, żeby pograć, ale właśnie tak obejrzałem sobie to wszystko i z chęcią bym kiedyś poszedł właśnie w takim innym celu. No, myślę, że oni jakiś cennik mają wiesz, w internecie, disco VR powtarzam się to nazywa, więc dla, dla warszawiaków bądź przyjezdnych, którzy tam będą się zastanawiali co ze sobą zrobić, może to być ciekawa alternatywa dla kina, w którym jak już wiemy chuj grają ciekawego. No. Ostatnio. No tak. Ty wiesz Najlepiej. No. E... Więc to jest taka jedna rzecz, Spoko. moje ogłoszenie Spoko. parafialne. No. Jak nie ma pytań, to przejdę do drugiego. Nie, nie, nie, bo myślałem, że jednak yy, sam za bardzo nie brałeś w tym udziału, tylko widziałeś, jak to wygląda. Więc o, o wrażeniach czym? nie ma co pytać. a co No bo nie, nie używałeś tych No, nie, nie, nie, rzeczy. nie biegałem. W każdym... No właśnie, więc, więc to będzie jeszcze na pewno okazja do sprawdzenia. Poczekam, jak to odpalą, bo, bo kwestia tych wrotek, to wiesz, sam się zastanawiam, jak bardzo to jest złe, lub jak bardzo to jest dobre. I znasz moje podejście do wiara, że yy, potestować lubię takie dziwne wynalazki. Mhm. Dobra, druga z rzeczy ważnych, która się wydarzyła, która mi zabrała pół niedzieli i to dosłownie pół, zakładając, że człowiek śpi 8 godzin, to jest to nagranie gościnne moje z mojej strony specjalnego odcinka o Hideo Kojimie, czyli w zasadzie skończyło się na tym, że był to specjalny odcinek o serii Metal Gear, Metal Gear Solid tym samym e, w podcaście Kronikast, który w sumie tam rozwija dopiero swoje skrzydła. E, bodajże szósty odcinek, a to będzie odcinek taki, nie wiem, no, siódmy, specjalny, coś w tym stylu. Więc tam w takiej sympatycznej całkiem e, ekipie znawców oraz takich, co się nie znali, a tylko udawali. Bardzo sympatycznej Rafale, bym powiedział, nawet bardzo sympatyczne. No, no. Bardzo sympatycznej. myślę, że jest to coś, co no fajnie wyszło. I wiecie, o ile jesteście otwarci na to, żeby ponad 4 godziny słuchać na temat Metal Gear'a od pierwszej części, która wyszła na nawet chyba nie na nes tylko na jakiegoś tam MSX-a czy, czy coś w tym stylu, no to, to polecam. Bo bo ja też tam dużo mówiłem, o i to powinna być dla was najlepsza zachęta, jak zmierzyłem swoją o. ścieżkę, to miała godzinę 10 i, i myślę, że dużo z tego nie wytnął no mhm. no i tak to tak, to jesteś tam przyjaciele, I tyle. a mogę wam zapowiedzieć od razu jeszcze, że e, już się umówiłem z Pawłem Pocharskim z podcastu do Dechy i będziemy robili znowu e, znowu odcinek na pewno motoryzacyjny, więc e, możecie sobie wolny weekend zaplanować, kiedy go będziemy wypuszczać albo wręcz przeciwnie i posłuchać sobie. Eee, ale ustaliliśmy wspólnie, że czekamy na premierę co najmniej Need for Speed'a w listopadzie, co najmniej Gran Turismo w październiku i w podobnym terminie jeszcze będzie wychodził... Eee, Jezusie, co to zagra. Siódma Forza? Boże, zapomniałem co on będzie grał. No, no jedna nie, z nie tych forze, nie, nie, nie nie nie nie Creux, nie forze nie żadne drive klaby tylko yy, taka jeszcze jedna głośna co jest specytywowo konsolowa no ale ja w to mhm. nie grałem więc nie pamiętam tytułu Project Cars 2 Project no, Cars 2, nie no, wiem no, no, no, dokładnie, dokładnie. On się... ale to, to ja nie wiem czy to nie przy... Aha, to w tym roku. Myślałem, że przyszłym. No dobra. W tym, w tym okay. właśnie miało wyjść. No i on się ponoć na to nakręcił. Mhm. No, ja Wam będę szukał yy, na pewno Gran Turismo na premierę, A jeżeli chodzi o Twór to można powiedzieć, że już teraz nad nim pracuję obficie. Yy, ale nie będę Wam zdradzał w jaki sposób. To na następnym odcinku się przyznam. Czy się uda? Mhm. No, no i to tyle z mojej strony. Dobra, więc y, tyle u Rafała, jedziemy do Wojtka. Wojtku, co tam u Ciebie? No, zależy, gdzie ucho przyłożyć, co tam słychać i tak dalej. co, so, grałem przede wszystkim chyba w Dirty Bomb, jeżeli chodzi o granie, bo po dwóch latach, kiedy wystawiłem negatywną recenzję na Steamie dla tej gry, postanowiłem jeszcze raz ją przetestować no i generalnie dzisiaj zmieniłem swoją recenzję z negatywnej na pozytywną z prostej przyczyny to wszystko, co było bardzo wkurzające w Dirty Bomb gdzieś tam miesiąc czy dwa po zainicjowaniu tego projektu na Steamie zostało w większości wyeliminowane znaczy największym problemem było to, że to była gra, w której to, to była gra, w której mogłeś zapłacić za szansę że coś ci fajnego dropnie i jak ci to dropło, to rzeczywiście byłeś OP, ale, ale miałeś marne szanse, żeby ci dropło. Hazard. Bo to jest taka strzelanka znaczy z systemem hazard. kart. Tak, tak. To był system hazardowy, zresztą nadal jest. To był taki... To była strzelanka, gdzie po prostu jedną z kluczowych cech tej strzelanki to były karty, które odkrywałeś w skrzynkach no i te karty dawały ci różne dodatkowe boosty do, do jednego z bohaterów, którym grasz. No i na początku to były takie paradoksy, że po prostu niektórzy byli, no niemalże niezniszczalni, kiedy tam przychodzili nowi gracze i jakiś ktoś był wykoksowany, tam gdzieś mu dropła jakaś dobra karta, albo po prostu zapłacił worek złota i akurat miał szczęście, bo to jeszcze trzeba mieć szczęście, jak zapłacić ten worek złota, że mu coś fajnego dropo, to naprawdę ta przewaga była ogromna i to bardzo szybko zniechęcało do dalszej zabawy. No i w związku z tym gdzieś tam po jakimś czasie dałem sobie spokój. Zresztą pamiętam taki film Angry Joe na YouTubie, kiedy on tam jakąś dość dużą kwotę chyba 100 ja dolarów wydał na to, żeby tak przetestować i tam nic mu nie dropo ciekawego, nie? Także wydał kupę kasy i nic, nic fajnego mu tam nie, nie wypadło z tych kart. Teraz to zmienili, teraz to trochę bardziej doszlifowali i nadal są karty mocne, ale po pierwsze każdy ma szansę zdobyć mocną kartę i to rzeczywiście tak jest, że teraz jakby te szanse są trochę większe, ale nawet jak ktoś ma mocne karty, to one nie są takie że dają jakąś taką kolosalną przewagę. One po prostu sprawniają, Trochę masz szybsze przeładowanie, albo możesz przeładowywać w biegu, albo masz delikatnie tam większe obrażenia, ale nic takiego, co by spowodowało, że na przykład, jak pamiętam, takiego bohatera Rino z miniganem, który po prostu w momencie, w którym miał dobrą kartę, no to można było w niego ładować, ile się chciało i, i ciężko było go zabić. Teraz to już jest wyeliminowane, a a muszę przyznać, że jak na taką gierkę free-to-play to naprawdę mają bardzo fajny, fajny feeling tej broni, tego co tam jest. Może czasami jest trochę za dużo tych wybuchowych różnych rzeczy, jakichś tam rakietnic, tego typu zdolności specjalnych, bo one są tutaj jako zdolności specjalne, takie jakieś bardziej wybuchowe zabawki i czasami to jest tak, że po prostu zarzuca się tym wszystkim, wszystko wybucha i, i czasami to powoduje, że jakby ten skill ustępuje miejsca po prostu trochę bardziej przypadkowi i, i, i jakiemuś tam sile, sile ognianego bohatera, ale nadal jest to bardzo fajna gra i naprawdę serdecznie zachęcam, żeby sobie ją wypróbować. Nie wiem, czy ona tam u was na konsolach jest na pc jest do pobrania za darmo na Steamie yy, i można sobie w nią zagrać. A Co tam jeszcze z takich rzeczy, co ostatnio robiłem? No, do książek czytałem, teraz czytam książkę o historii krucjat. Bardzo fajna pozycja, dość ciekawie opisująca właśnie tam po kolei. Te krucjaty nie tylko ze względu na ich jakieś tam okoliczności, na ich czas, okoliczności, przebieg, ale również tak pod kątem bardziej tego, jak ludzie mniej więcej mogli myśleć w tamtych czasach, w jaki sposób się zachowywali, dlaczego, dlaczego się w taki sposób zachowywali, dlaczego, skąd nagle taka, taka siła, słowa papieża, który, Urbana drugiego, który pojechał do Francji, tam ogłosił pierwszą krucjatę i w zasadzie porwał, porwał rycerstwo. Książka stara się być też taką pozycją o podłożach tego, takich psychologicznych, społecznych, religijnych. Bardzo, bardzo fajna książka. No, a tak poza tym no to sobie żyje. Standardy. Yy, dobra, <śmiech> więc y, przejdźmy do mnie. E, więc przede wszystkim e, ja sobie pograłem, e, pograłem sobie <śmiech> du dużo, <śmiech> dużo... we for... Tak cię przerwało, wiesz, że nic, nie, nie wiem, czy coś gadałeś teraz? Yy, gadam co czas. Nie gada, yy... a co cię to obchodzi, co on hmm. robił i tak. No, ja jak, jak będzie coś no, o tobie, no. to wiesz, no. E, dobra, więc słuchajcie, pograłem w, w Fortnite'a, standardowo Fortnite'a, dzisiaj oczywiście sobie o nim powiem, dużo powiem. E, no i już mam ten moment, w którym mm, w którym tracę troszeczkę sensu grania w tą grę, aczkolwiek przy dłuższym posiedzeniu wciąga mnie to dosyć mocno i siedzę i jednak daję trochę więcej E, czasu i wie, większą szansę, że, że, że, że, że po prostu zostanę z nią na dłużej. E, więc ogólnie Fortnite. Poza tym odpaliłem sobie dodatek do Ghost Recona. E, Wildlands, e, Wildlands czyli Narco Road. Pierwszy dodatek, który wyszedł, w sumie ten drugi też mam. E, dodatek jest całkiem ciekawy. E, po prostu dostajemy troszeczkę w sumie to samo z tym, że mamy... De zupełnie inną mapę, robimy postać na od nowa wszystko, wszystko robimy od nowa, mamy część skilli poblokowanych mamy część skilli nowych no i ogólnie mamy tylko cztery obszary i, i w sumie misje są w miarę po, podobne ale bardzo długie można powiedzieć, że jedna misja w Ghost Reconii Wildlands to tak jak dwie misje w Wildlands to tak jak jedna w, właśnie w tym nowym dodatku i w sumie gra mi się całkiem przyjemnie, jest zmieniona troszeczkę kolorystyka jest dużo samochodów takich na zasadzie jakiegoś gangu meksykańskiego i, i wszystkie te, te samochody są strasznie takie, mają takie ciepłe barwy, jakieś różowe, jakieś czerwone i w ogóle się świecą i, i jest super. Dochodzą duże samochody, monstery. Można sobie jeździć po tych górach i, i nic tam się nie będzie działo, w górę, w dół. Monstery dają radę i są zajemiste e, Co poza tym, e, Rafale, czy oglądałeś The Defenders? Oglądałem. Jeszcze nie cały sezon, e, Jak? bo także piąty odcinek, 8 jest prawda. E, mhm. Piąty odcinek jeszcze dzisiaj przed nagraniem oglądałem. E, powiem ci szczerze, że nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale w połowie miałem przerwanego e, tego murzynka Luka Cage'a i całkowicie w ogóle nie tknąłem nawet pół odcinka e, tego blondynka Ironfista. Może trochę się zasugerowałem, mm -hmm. znaczy w przypadku Iron Fista mogłem się trochę zasugerować opiniami, jako że mnie nie porywał też od początku. Eee, w przypadku Luka Cage'a no to, to już wspominałem o tym, że po prostu strasznie się to wszystko ślimaczyło i o ile bardzo chciałem zobaczyć, co będzie dalej, to to nie zobaczyłem. Zresztą od, od samego początku było wiadomo, że on ten Brooklyn i Brooklyn, każdy ma tam swoje, wiesz, eee, swoją parę kaloszy. Natomiast jeżeli chodzi o Defendersów, to po jakimś tam trochę może przy długim wstępie, no strasznie mi się podobało to ich spotkanie, kiedy wiesz, pierwszy raz wystąpili jakby wszyscy razem, gdzie oni się nie znali. To jest fajne, no. Wszyscy. Wszyscy się nie znali, tylko mieli w jakiś tam sposób powiązani przez inne postacie, tak? Te, te drugo, drugoplanowe. No i Podobało mi się to ich spotkanie, bo wypadło tak naturalnie. Tutaj nie było, nie wiem, no mieliśmy już tego typu sytuacje w kilku uniwersach, tak? I było coś takiego w Suicide Squad. Będzie coś takiego w Lidze Sprawiedliwych. Mieliśmy oczywiście w Avengersach chyba najsłynniejsze i najdłużej przeciągane, tak? Bo to przez ileś tam filmów pełnometrażowych. Były też jakieś podejścia w serialach w tym od Greena przez Flash'a i, i parę innych. I w gruncie rzeczy tutaj to wypadło najlepiej moim zdaniem, bo to po prostu wyszło w trakcie w ogóle zupełnie czegoś innego, i ich postawiło w takiej sytuacji, a nie inne i dopiero potem zaczęło się gadanie, nie? Bo wszędzie, gdzie się spotykałem, to najpierw wchodzenie, pierdolenie, mm, weźmy jeszcze tego, mm, a ten nam się przyda, bo coś tam, wiesz, i takie takie to po prostu sztuczne przeciąganie, a tutaj to, to po prostu stało się i hop, Nie? Mm -hmm. nie no wiadomo, że każdy tam miał potem swoje podejście do tematu, ale, yy, ale na chwilę obecną mi się podoba. Trochę mm, brakuje mi w tym wszystkim e, pani Shera, dlatego że już się oswoiłem, że troszeczkę jest większa różnorodność yy, w tym serialu. Yy, natomiast na chwilę obecną irytuje mnie to, że oni cały tam niszczą i podbijają Nowy Jork za pomocą pięści i kopniaków, nie? I to jest takie wiesz, Trochę słaby, bo na dobrą sprawę można by w większości sytuacji ich zastrzelić, nie licząc tego Luka Kajdra, nie? No, to tak w skrócie, ale ogólnie całkiem okej okay, oceniam ten serial. Okay. Nie, nie A Krystian, jak... czy, ogląd czy oglądałeś finał Gry o Tron? Tak, Rafał, ale oglądałem finał Gry o Tron. I powiem Ci szczerze, że nie wiem, jak dobrze mnie słyszysz, ale wydaje mi się, że wszystkiego można było się jednak spodziewać. Myślałem, że będzie większy mindfuck, i w sumie, no co, tak na dobrą sprawę zostało... Nie, no ja się tak, się tak na dobrą sprawę to, to niczym nie zaskoczyłem jakoś tak mocno, wszystko było do przewidzenia, co się tak. wydarzyło. E, dokładnie. I, i, I czekałem na jakiegoś mindfuck, ale się go nie doczekałem, i. Eee, wie, e, powiedz mi Rafale, czy e, rozkminiasz sobie jak wszystko może się skończyć? Mm, aż tak daleko nie bo ja mogę sobie rozkminiać jak się skończy sezon kiedy wiem, Aha. do czego idą te wydarzenia. Natomiast. Yy... Sześć odcinków, sześć odcinków zostało. Sześć odcinków, Rafał i koniec. No, dobrze, ale kiedy będzie te sześć odcinków i co się może przez nie wydarzyć? Wiesz, na początku tego sezonu. No. Na początku tego sezonu na pewno nie rozkminiałeś tego, jak on się skończy, bo wiesz, yy, patrzysz z odcinka na odcinek, nie, ale tak byś się cofnął do pierwszego, przypomniał sobie, co w nim było. To czy mhm. aż tak byś przewidział to wszystko, nie, że tam wiesz. Yy... Nie, no, nie, nie, nie. Będzie nie, trochę no, wyrównanie spoko, spoko. sił i tak dalej. Oczywiście nie spoilerujemy, no to, bo to jest, tak. nawet tydzień nie minął od premiery i wiem sam, że też czasami oglądałem po tygodniu, więc, yy, uchronimy od tego. Natomiast, yy, śmierć jednej postaci, o, to jest coś, co powiedzmy, byłem zaskoczony. Nie jakoś negatywnie, wręcz nawet chyba, yy, cieszyłem się, ale, ale nie spodziewałem się, że tak już to nastąpi. Ja się bardziej przyzwyczaiłem, Rafale, do większej ilości zgonów w sezonie, a tutaj niestety... A to prawda, zgodów... to fakt. No. Znaczy wiesz, no tam licząc masowe mordy, to, to jest zawsze co innego niż te pojedyncze, nie? No tak. E, tak no nie, nie, nie widać <grym> ich i tak nie bolą. E, dokładnie tak, Rafale. E, Sezon a, co, ty się mówisz, że już, a ty mówisz, że już sobie rozkminiasz, jak to się skończy tak, tak, cały... Tak, tak, tak, tak, tak, e, Zaraz do tego dojdę. E, pierwsza rzecz to jest taka, że już w przyszłym roku będzie ten ostatni sezon, w którym będzie tylko sześć odcinków i to już będzie koniec i oczywiście jakiś tam spin-off tam się szykuje, ale wiesz, wiesz, jak ja sobie to wszystko rozkminiam? No to jest twoja fantazja, więc możesz mówić, tylko nie... E, Okej, okay, tak. Było. Nie, nie, nie, nie, spokojnie. E, ja sobie to rozkminiam tak, oczywiście tego nigdzie nie mam w żadnych scenariuszach ani nigdzie, ale ja sobie to rozkminiam tak, że w Gra o Tron jest... Y, tam, tam ona jest tak tytułowana, że wszyscy umrą. Więc jestem ciekaw, czy wszyscy umrą. I chciałbym, żeby wszyscy umarli i to by było wtedy zajebiste zakończenie. Po prostu... E, armia umarły, wchodzi, rozwala wszystkich i, i, i to by było świetne. Świetne. Naprawdę. Gdyby wszyscy zginęli, e, to dla mnie... To ja bym się na pewno nie cieszył, bo... A ja bym się było... zajebiście cieszył. Pamiętasz, bo... jak było na Łotrze, kiedy też mówiłem, że mi się finał nie podobał. No no dobra. Znaczy, no akurat to ty, to ty, Rafale. No, miało to sens oczywiście, ale wiesz... Yy... Wiele postaci powiedzmy tam zginęło, ale no. Podczas sceny w ostatnim odcinku, mhm. yy, która była zapowiadana już dużo wcześniej, że yy, dojdzie do, do, do jakichś tam negocjacji między yy, południem, północą, smoczycą i całą ekipą, to, to była scena, gdzie byli no praktycznie wszyscy. Mhm. Tam byli praktycznie cała gwiazdorska obsada wszyscy, którzy przeżyli, po prostu byli tam poza może y, trzema czy czterema osobami, które gdzieś tam siedziały w y, no w tym zamku no na tak. północy, nie? No tak, tak, tak, tak, tak. I scena, w której rzucali sobie, wiesz, mordercze spojrzenia, jedno z drugiego, drugie na trzecie, trzecie na czwarte, to po prostu, wiesz, y, trwała z 15 sekund, nie? Bo było na co mm. patrzeć. Spoko. Yy, wiem o, o co ci Rafale kończy tam, tam są co... postacie, które masz ochotę po prostu rozszarpać, wiesz a, no, a okay. są postacie, które chcesz, żeby przeżyły, się. No i w tym kontekście zgodzę się Rafale ze wszystkim, ale to, jest, to, to już ma być koniec, to ma być tylko te 6 odcinków więc i on, i on kończy tą grę o Tron. później wychodzi jakiś spin-off wydarzenia przed gromotron. będzie jakiś serial w tym i tam będą ciągnąć dalej, ale moim zdaniem fajnie by było, jakby to się właśnie skończyło tak, że wszyscy umrą um... no to ja wstawiam, że mogą zginąć wszyscy, ale czołówka w postaci Pana Czarnego i Pani Blondyny, to, to na pewno będzie jakiś mocny twist i, i mi się wydaje, że mm, któraś z nich odegra jakąś kluczową rolę w kontekście wiesz, przeżycia i trzymania tego wszystkiego razem później, tak? Dla no Dla większego... Spoko. Dla większego no. zamieszania mogą uśmiercić jedno z nich, no ale nie bez powodu to tam powiedzmy e, hmm. tyle, wiesz, z sezonów jest e, budowana wizja tych postaci, takie moje zdanie. E, Okej. Okay. Eee, no dobra, eee, to tyle. Eee, jeśli w sumie chodzi o grotron, eee, słuchajcie, czy jeszcze coś cie ciekawego w sumie, czy w coś jeszcze ciekawego grałem? W sumie też nie miałem jakoś dużo. No i oczywiście Fallout. Skracznie się wkręciłem w tego Fallouta, boże, jaki ten Fallout jest zajebisty. Czasami Co po ty tam robisz? robisz? Eee, Falloutie teraz. Falloutcie? No. Wiesz co, mam, wiesz, ale to, to, to dopiero jakieś takie marne początki, mam, mam tego szeryfa takiego, ala szeryf, detektyw, Ra, ratuję go, uratowałem go, teraz on ze mną chodzi, nie, nie pamiętam jak on się nazywa, bo, bo w sumie skaczę sobie z jednej gry do drugiej, jakoś tam jeszcze się w to tak nie wczułem i sobie z nim chodzę i teraz, i teraz idę, idę, idę, idę, aha, z tym, z tym mózgiem tego typa. Byłem u, u doktora. I tak tłumacz, i... przecież ja do nie przeszedłem tego. No to ja i tak nie wiem, o czym mówisz. Ja się pytam, co tam robisz, a nie fabularnie. A, co, co ja tam robię? No, co, co, co robię? No, misje poboczne robię i główne. Nic ciekawego. Co ja tam robię? I Wojtek mnie rozumie. Wojtek, rozumiesz czy nie rozumiesz? A, w, tak, w, rozumiem. No dobra, no e, Więc co sobie gram. E, sobie gram i jest bardzo fajnie. Właśnie ja czytałem, że już zaraz wchodzą mody do. Właśnie Fallout 4 i będą one płatne i w sumie jak ktoś chce płacić, to nie sobie płaci. Ale gdzie? Nie, on co? mówi na konsolach. Zaraz, mówi już co? Wojtek, spokojnie, on o konsolach mówi. Ale na Steamie już są dawno. Eee, na Steamie już są, ale przecież A na, na konsolach zaraz kurwa w menu normalnie mody. O co ci chodzi? Ale ja mówię o płatnych. Że będą płatne mody. dodatkowe jeszcze. Tak, dodatkowe jeszcze i będą płatne. Albo część tych, co jest teraz, chociaż nie wiem, czy tak mogą zrobić. Ja przeglądałem sobie listę tych modów, bo je trzeba no. było, wiesz, założyć konto, z... tak, wbić tak, się tak, tam, tak. podobierać i tak dalej. No i poprzeglądałem, poprzeglądałem i nic ciekawego nie zobaczyłem. Poza tym, że, yy, wiesz, są mody robiące z ciebie tam nieśmiertelnego komandosa albo dają ci w chuj wszystkiego albo coś, albo coś, nie? Tak, Więc... yy, Rafale, bo u nas, yy, u nas, może, na, na konsolach te Mody są zdecydowanie słabsze niż na pc tak ze względu na to, że Sony sobie wprowadził jakiś limit giga czy 2 giga i nie, nie możesz tego przekroczyć. A na ale Xboxie to nie chodzi. chodzi przykład... o to, to wiesz, tak. To oczywiście, zro... że chodzi. No można jak nie zrobić chodzi? mnóstwo ciekawszych rzeczy. Ja wiesz, przeglądałem sobie mody do Wiedźmina, to, to chyba wszystkie możliwe tam na. wiesz, z płaczem, ze łzami w oczach, wiesz, na YouTube oglądałem, co mają PC-owcy, jakie tam cuda można no, robić. Ale dalej mówisz o pc ale no. dalej mówię o pc ale wiesz, no, mod, w którym po prostu wiesz, graż Deadpool'em, to nie jest y, mod, który wymaga więcej niż 2 giga pamięci, nie? I. No nie, wiesz, no dobra, okej. Okay. Ale ja myślę. Zrobienie, zrobienie w falaucie jakiś wiesz, y, z twista powiedzmy z główną postacią, czy, czy coś w tym stylu śmiesznego bo, bardziej, wiesz, mile widziane niż po prostu wypchanie kwipunku bądź magiczny pierścień, który tam kurwa powoduje jakieś, wiesz, slogany ja myślę... większe bądź więcej punktów wszystkiego. Dobrze, Rafale, ale ja myślę, że jednak e, mody Fallouta 4 na PC ta są na pewno mocne i na pewno są dobre. Na a -ta, myślę... tak, ja tak no, mówię, ja tym mówię, na konsolach nie są takie. Bo ci powiedziałem, że Sony zabroniłoby też się wprowadzać modów większych niż giga, albo 2 giga, już nie a wiem. A ja ci mówię, że ale kurwa, dał limit być giga. W ciągu tego limitu 1 gigabajta wciąż ciekawe rzeczy. Dobrze, e, Wojtku... Poczekaj Wojtku, no, ten... które mody są takie duże. No dobrze, bez przesady. te te mody, które są na na, na pc do Wiedźmina, tam raczej giganie... Dobrze, ten twór, Zajubi... mam na myśli. Mam na myśli nie, to, tam. że Wojtek nie. na przykład mówił o znaczy... modzie do Wiedźmina, który wiesz, wprowadzał noc zajebistą, nie? I to nie był mod, który kurde ważył dużo, bo on powodował wiesz jakieś tam zmiany w ustawieniach, a bardzo cholernie mocno wpływał na rozgrywkę. To tam było w no właśnie, A on, wieczo, on wpływał mocno na rozgrywkę. Modku. I wiesz, a ja włączam falauta i tam jest, wiesz, mod w postaci yy, niebieskie niebo. No super, kurwa, fotogram falauta. <śmiech> nie no to jest jak Dobrze, Wojtku, czy pamiętasz, ile Twój ulubiony mod do Wiedźmina zajmował? Mm, zaraz ci powiem. 20 mega. To, ale to może nie jest Twój ulubiony mod. Może nie, to jest twój ulubiony mod. Aha. Enhanced może ci się zmieniło ostatnio to jest mod, który zajmuje, który zajmuje... to już nie wiem sam to, to, to, to w takim razie Rafale stwierdzamy, że albo na PC-ta są zajebiste mody do Fallouta a na konsoli nie, albo po prostu Fallout nie ma dobrych modów w ogóle no dobra jeszcze wrócimy pewnie do Rzekła. tematu, bo się zapytam dlaczego znowu Fallout jest na czołówce sprzedaży Albo już może o to nie zapytam. To później. Ale wiecie co, zaraz wam powiem, dosłownie to zajmie nawet nie pół minuty, jakie są, ile naj, naj, najczęściej pobierane mody zajmują a, do Fallouta czwórki na... I PC. co wnoszą, możesz o. powiedzieć, czy to jest coś faktycznie mega. Armorsmith, no jeżeli są najczęściej pobierane, na przykład w ilości 4 miliony pobrań, no to wierzę, że to one są dość popularne. I ile? I są dobre w takim razie. 4, 4, 4,5 miliona pobrań, o, aha, na przykład aha, 740 cztery, no? tysięcy pobrań. Spoko. 3,5 miliona pobrań. No nieważne. Na przykład Armor, Armor and Weapons Keywords Community Resource, to pewnie jakiś usprawniasz tylko, ale to tam 2 mega. Ulepszony Armorsmith, to, uwaga, zajmuje 19 kB ten mod. Sim Settlement 100, już jest grubszy, 150 meksów. No, jakiś tam Hellfire X03 Power Armor, no to ten to, to zajmuje... Ee, no, rzeczywiście ten zajmuje ile to będzie? Jakieś 300 mega? Nie ma tutaj modów, które by zajmowały hmm. więcej niż, niż... niż kuźwa. Większość to zajmuje tak kilkanaście megabajtów. To są na przykład The Eyes of Beauty, poprawione oczy, tak? Jakieś tam to tam pół mega zajmuje na przykład. Więc to są drobnostki, nie? Poprawione no twarze, i właśnie, dwa No powiedz mega. mi, dlaczego tu nie ma modu, który ma 50 megabajtów i ci tam daje Geralta, powiedzmy, wiesz, do świata Falauta i miecze i jesteś szczęśliwy. No nie ma. No nie ma. Nie ma. Albo nie ja ma. nie wiem, nie umiałem znaleźć. Zapisywałem Geralt wyszukiwarce, żeby... Nie, nie no nie, nie, nie. Dobra, okej, okay, nie, nie. Ja wiem. wam powiem, do czego. Ja wam powiem, do no. czego tak jest, bo to wygląda w ten sposób. Ja już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem. Dlaczego na pececie mody większość jest za darmo? To większość. Prawie wszystkie są za darmo. To jakieś tam wyjątkowe są płatne i to jeszcze gdzieś tam przez przypadek chyba ktoś kupił. Chociaż ja akurat to popieram, to jest fajne, jeżeli można komuś zabulić tam nawet symboliczne parę złotych za to, że zrobi fajną robotę, to czemu nie? Natomiast, yy, wszystko jest, to jest bardzo prosta sprawa. Na PCC mody pobierasz sobie sam, instalujesz sobie sam, zainstalowanie pakietu modów takich, jakich ja teraz gram w yy, to jest kupa roboty, tak naprawdę, z perspektywy konsolowca. No, dla mnie nie, bo ja jestem tak przyzwyczajony, wiem co trzeba zrobić, tak? I są wszystko fajne instrukcje i tak dalej. Ale po pierwsze, bardzo łatwo jest grę po prostu spierdolić. Po prostu zr zrobisz coś nie tak, nie wiem, pomylisz kroki, tak, ten plik wgrasz nie do tego katalogu i coś ci się kaszani na przykład i masz problem i gra ci się idzie pierdolić, musisz ją odinstalować czasami i, i zainstalować ponownie. Żeby tą paczkę modów, którą ja teraz, na której gram, żeby ona funkcjonowała dobrze, nie, nie uniknąłem błędu i musiałem przeinstalowywać tych kilkadziesiąt gigabajtów. Tak, czyli odinstalować tego, powiedzmy, na wyczyścić wszystko, jeszcze raz zainstalować, bo już wiedziałem, jaki popełniłem i tak dalej, i tak dalej, więc to jest trochę zabawa. Bardzo mało modów, bardzo, znaczy może, nie wiem, czy mało, ale na pewno nie wszystkie mody da się łatwo zainstalować, może w ten sposób. Są takie mody, które naprawdę są banalnie proste do zainstalowania, a są takie mody, gdzie trzeba się pobawić, bo pliki gry wymagają ingerencji różnego typu, nawet łącznie z edytorami jakimiś tam plików, gdzie bawisz się i modyfikujesz Czasami jakieś tam elementy ustawień kodu i itd. wszystko jest oczywiście opisane w instrukcji. Ale na konsoli nie masz nie masz szans tego zrobić. Więc na konsoli musi być bardzo prosty mechanizm, musi być coś co nie spierdoli gry i coś co będzie możliwe do zainstalowania jednym kliknięciem. I tylko takie mody mają szansę na konsolach po prostu być zainstalowane. To to, to głównie z tego wynika podejrzewam. Na 100%. A bardzo wiele, im bardziej zaawansowane mody, im bardziej zaawansowane mody. Bardziej fajne, to często powodują, że jednak dużo plików jest modyfikowanych i to grozi niestabilnością gry i tak dalej, hmm. nie? I po prostu na konsolach nie mogą sobie pozwolić na taką zabawę. No. Nie ma takiej opcji. No. Więc każdy no. mod musi być sprawdzony, tak? Z góry nie, no to, to, nie ingeruje jakoś zabawy. Dokładnie, Dla, dlatego pewnie tych modów falloutowych dajmy na to, na PC niech będzie, nie wiem. 100 tysięcy, a na konsoli będzie 10 tysięcy, albo 5 tysięcy ze względu właśnie na te ograniczenia, że to ma działać i ma dobrze działać i nie skasza niż tam gry. I jeszcze uszczęśliwić Sony, a Sony jest pojebane i, i z nim jest różnie. E, dobra, to ma, to ma w sumie sens. E, słuchajcie, jedziemy dalej, jedziemy dalej. E, jedziemy do wiadomości. Rafale, dlaczego PSN wolno pobiera? Oj panie, trochę się musiałem przebić przez dosyć długi materiał, yy, który ktoś postanowił opracować i, i dodatkowo w pełni anglojęzyczny, więc yy, nie powiem, żebym się przebijał przez niego tak co do słowa. W skrócie chodziło o to, że ktoś postanowił to sprawdzić po czterech latach od premiery konsoli. Podpieli tą konsolę do internetu w jakoś w taki sposób, że przepływ sieciowy był badany gdzieś za konsolą, tak? Na jakimś tam czymś? No przez jakiś komputer, to powiedzmy, przechodziło, tak? czy, czy coś w tym stylu? Tam nawet opisywali przez to chyba coś na Linuxie, ale nie ma to większego znaczenia po czym przeprowadzali szereg testów w różnych warunkach pobierając rzeczy z ps Store bo to się tak naprawdę wszystko tyczy tylko PS-stora jakieś tam pobieranie bezpośrednio z, z aplikacji czegoś, to bądź nie wiem, transfer transfer wykonywany na, na, na streamingu, na YouTubie, czy na czymkolwiek takim w to nie wchodził. No ale wiemy, że te gry zajmują najwięcej, to pobranie gry rzędu 40, nawet 60 giga jest czasami niezbą niezłym problemem, kiedy sobie zostawiamy taki temat, e, idziemy do pracy, wracamy, a tam jeszcze nie ma 50% i okazuje się, że dzisiejszego wieczora jeszcze nie zagramy mhm. w nasz premierowy tytuł. W związku z tym e, nie będę wam przytaczał wszystkich, e, raczej się skupię na tym, co zostało ustalone. E, zostało ustalone coś takiego, że m, tak jakby konsola narzuca trzy prędkości e, pobierania, zależnie od tego czy jest to prędkość maksymalna która jest wtedy kiedy powiedzmy nic nie jest uruchomione czy jest właśnie uruchomiona jakaś aplikacja w tle wtedy może to być prędkość tam zwolniona kilkukrotnie i nosić wartość rzędu tam 128 kB na sekundę bądź może mieć jeszcze wyższe ograniczenie w momencie kiedy jest to gra i prawdopodobnie ta gra wykorzystuje online bo może być też tak że gra będzie rozpoznawana jako aplikacja i będzie na tym pośrednim trybie prędkości pobierania i to są tak naprawdę kluczowe ustalenia które udało im się wykonać tak jeden do jednego że włączali tą grę aplikację jedną, drugą, trzecią na kil kilku dziesięciu różnych testowali i, i sprawdzali jaka jest prędkość pobierania yy, jakichś tam plików z PS 4 yy, Więc w skrócie dużym informacja dla Was jak po prostu macie coś dużego do pobrania i zostawiacie konsolę choćby w trybie czuwania to zadbajcie o to, żeby tam w tle aplikacja nie była jakaś uruchomiona typu YouTube czy, czy coś w tym stylu bo ona po prostu będzie ograniczała prędkość yy, tego internetu nawet jeżeli jest uśpiona no I, i to tyle w sumie z tego opracowania, link wam gdzieś wrzucę, jak mnie ktoś poprawi bo się pierdolnąłem przy czytaniu i, i tego wszystkiego to okej okay. to może tak być, ale, ale raczej to dobrze, rozkminiłem wszystko bo tam były też wykresy i tak dalej a, a wykresy są raczej uniwersalne ja powiem ci szczerze, miałem to samo z, z, z znaczy ma, mam to samo u siebie e, ostatnio jest bardzo dużo aktualizacji do wszystkiego, co mnie bardzo wkurza, szczególnie do tego Fortnite'a mam odgroma tych patchów, teraz już jest 1.11 tragedia i co chwilę muszę aktualizować tego Fortnite'a i sobie gram w Ghost'a i widzę, że jak gram w Ghost'a to mam tak słabe pobieranie, że, że poża się boże szczególnie, że Ghost się łączy do internetu to samo właśnie miałem z Fifą, która też się wolno łączyła znaczy, przez nią właśnie mi się wolno ściągało, bo oczywiście ona też się łączy do netu, w sumie większość gry się teraz łączy do netu, co jest słabe. Dobra, więc wiemy, że czemu to się wolno pobiera. Dobra, słuchajcie, więc teraz ja powiem trochę o vr o Skyrimie, więc Skyrim wychodzi w tym roku. W sumie, w sumie w miarę byłem na niego napalony, szczególnie, że wychodzi na PlayStation, więc Fallout niestety nie wyjdzie na PlayStation. VR póki co, m może nawet lepiej, a Skyrim wyjdzie na vr -a. I słuchajcie, no ten Skyrim już czytałem, no, no jestem trochę w temacie, jestem trochę tym zainteresowany, no ale już czytałem, że Skyrim niestety będzie beznadziejny. Będzie beznadziejny ze względu na to, na, na parę rzeczy. Już tam pomijam tą grafikę, że, że, że strasznie psi psioczą wszyscy na grafikę. W sumie Skyrim był na PS3, więc to powinno w miarę dobrze działać ale ale jednak ta grafika, wyglądać ale, ale jednak ta grafika nie jest zbyt dobra podobno jak ma, macie grupę albo no, grupę przeciwników 4 pięciu w oryginale to na nawierze będzie jeden więc strasznie okrejonym w, w ogóle jest tam mało postaci mało wszystkiego ten świat nie jest taki e, um, nie jest tak bardzo zamieszkiwany jak w poprzedniej części. Brakuje po prostu dużo rzeczy jest u, u, u, uboższy, ok. Eee, niestety wiar daje nam jakiś limit, ale. Najgorsze chyba jest to sterowanie. Eee, bo tutaj będziemy sterować dwoma mówami, więc to będzie dosyć ciekawe i, w, i będzie będziemy się teleportować tak jak w niektórych grach na VR ludzie którzy grają na VR wiedzą o, o co chodzi no, ogólnie zaznaczamy jakimś mówią jakiś punkt, e, trzymamy go puszczamy cengla i się teleportujemy i tutaj rozwiązali to dosyć średnio e, znaczy rozwiązali właśnie to w ten sposób ale przez co jak graliśmy w, w Skyrim'a, przypuśćmy łucznikiem, to nie, nie wyobrażam sobie teleportować się i strzelać jeszcze z łuku do przodu, albo, nie wiem, rzucać spela cofając się i, i rzucać coś, bo po prostu będzie to niewykonalne na tym vr i ze względu na to właśnie marne sterowanie i to, że niestety nie wymyślili nic y, ciekawego w związku ze sterowaniem właśnie y, na tym Skyrimie, na, na vr no gra jest słaba. Gra przez to y, po prostu jest słaba, zdecydowanie słabsza niż y, niż y, pełnoprawny RPG, który wyszedł właśnie parę lat temu, no, zobaczymy, no, mimo wszystko wyjdzie, no, chyba i tak w to zagram, bo, bo mam ochotę, w nie grałem dużo i, i był dosyć ciekawy, a na VR to może być jeszcze zupełnie inna zabawa, może jakiś patch wyjdzie ciekawy do tego sterowania, jeżeli faktycznie ten sterowanie ogarnął, to może być mega. Ja mam wrażenie, grałem kiedyś w Robinsona, e, pamiętam i faktycznie przy takim dłuższym chodzeniu, albo nawet chodzeniu, chodzeniu, chodzeniu cały czas e, trochę mdliło i tutaj mam wrażenie, że jeżeli faktycznie grubo jest i, i cały czas na przykład się cofamy albo gdzieś chodzimy, albo, albo po prostu e, poruszamy się, to jednak nam się zaczyna ostro walić i być może testowali tą opcję i nie wychodziło to, to tak, jak miało wyjść. No... Myślę, że opcjonalnie mogliby to ustawić albo nie wiem, zmniejszyć prędkość wszystkiego, co tam jest, żeby jednak, nie wiem, spowolnić tą rozgrywkę. Nie, nie, nie mam pojęcia, ale no z tego, co czytam, jest słabo, bardzo słabo, a, a szkoda, bo, bo mocno czekałem na ten tytuł. Zobaczymy i tak w niego pogram. Więcej już o tym nie powiem. Pojedziemy dalej. Rafale, chciałeś powiedzieć jeszcze coś o tym HTC? Jest co? No, taki krótki news, który gdzieś mi tam dzisiaj wpadł w oko i sprowadza się tak naprawdę do e, informacji raz mówiących o tym, że HTC ostatnio mocną dało obniżkę mhm. na ten sprzęt. E, bodajże z 3800 na, na 2900, więc praktycznie o jedną czwartą. Natomiast też pojawiają się informacje o tym, że HTC jako firma się będzie chciało o pozbyć Boże. całego tego sprzętu i po prostu Ta cały bieda. ten pion wiaru sprzedać. Oczywiście, jakoś tam mocno tych źródeł informacji nie weryfikowałem, bo to nie ja jestem dziennikarzem, ale no na kilku, na kilku gdzieś tam portalach trafiłem na taką informację. I z uwagi, że tak naprawdę to jest tylko jedna z trzech dostępnych platform, no wiemy oczywiście, że, że niezbyt powszechna, no bo tej cenie możemy sobie kupić od razu konsolę z, z PSVR-em, jeżeli byśmy chcieli i do tego jeszcze będziemy mieli przygotowane pod to gry, a nie tylko jakieś mody do już istniejących ewentualnie, albo inne mm -hmm. demo pokazówki. Tak po prawdzie. No niemniej jest to, jest to zastanawiające, co będzie z tym dalej, bo zależnie od tego, kto kupiłby tą technologię, no to albo ona będzie dalej się rozwijała, albo po prostu będzie stanowiła wiadomo, jakieś tam kolekcję patentową, no tam. nie? może, może być skierowana bardziej pod biznes, mamy, wiecie, w Microsoftie hololensy, które też wiemy doskonale, że nie będą dla nas, dla graczy, tylko gdzieś tam zupełnie w inny sposób wykorzystywane, pomimo tego, że też są fajnym wynalazkiem, no ale jednak hmm. pod nie wejdą a VR jest mi trochę bliższy sercem, nie na jakąś tam dłuższą metę, ale fajnie by było mieć coś takiego i chociaż czasami tak. się oderwać, nie? Yy, dokładnie tak. Yy, to, to, jest, to jest ciekawa sprawa. Yy, zobaczymy, yy, bo to ja już słyszałem, że, że druga yy nie wiem, um, mieli albo zrobić właśnie z tym okulusem, albo z tym HTC, że, że mają wyjść drugie okulary bezprzewodowe, mniejsze i w ogóle zajebiste, a ty mówisz, że HTC, na przykład już HTC chce, chce się tego pozbyć, no jestem ciekaw. Eee, Wojtku, masz jakieś wiadomości dla nas? Zacznijmy od tego przywołanego już dzisiaj player Anno z Battlegrounds. Okazuje się, że ostatnie statystyki mówią, że jest, że jest to, albo raczej, że gra dołączyła do grona najbardziej popularnych gier w historii chyba gamingu. Przeskoczyła nawet ostatnio dotę, która do tej pory miała największe szczyty. Natomiast ja nie mówię, że ona pobyła jakiś absolutny rekord na razie, nie jeżeli chodzi o punktowe, punktową ilość w czasie graczy, którzy jednocześnie grają, ale jest, wynik jest imponujący. 620 612 graczy jednocześnie grało w tą grę kilka dni temu, także to jest naprawdę imponujący wynik jak na jak na pecety, jak na pecety. Mhm. tak Wojtku. Um, nie, nie, nie tylko jak na PC-ty bo jak sobie zobaczysz statystyki gier multiplayerowych również na konsolach to ja nie mówię, że one są niskie, zazwyczaj są wyższe tych takich tytułów jak Battlefield czy Call of Duty, dlatego, że wy tam jakoś nie, no nie macie specjalnie aż tak dużego wyboru. No czy macie wybór? Nie, ja, żeby to nie zabrzmiało źle, tylko tych gier takich różnego rodzaju jest jednak zdecydowanie więcej na pc i takie różne pojawiają się właśnie tytuły, które, które robią imponujące wrażenie, chociażby ze względu na to, że konkurują właśnie z takimi tytułami jak jak, jak właśnie powiedzmy battlefield i pamiętaj, że to, jest, że to jest w jednym momencie, czyli jednocześnie grało tyle osób, nie w ciągu dnia, ja, nie ja, w ciągu ja, godziny, ja, tylko w jednym momencie. Ja, ja, ja, ja. Więc ja to, ja to jest na pewno coś, na co, na co warto zwrócić uwagę. Ja. Kolejna sprawa taka dość miła, jak dla mnie przynajmniej, ale niekoniecznie dla posiadaczy PlayStation 4. Otóż gra, na którą bardzo czekam i już nie, naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę mógł sobie w to pograć, chodzi mi konkretnie o Sea of Thieves. Będzie cross-platformowa, oczywiście, tylko w ramach Windowsów i w ramach Xboxów, ale to jest już na pewno coś fajnego, bo przyznam, że nieco też dziwi, zdziwi, że jeszcze takich wiele gier tego typu nie ma. Także, także, no, e, <śmiech> tutaj się śmieję, bo <śmiech> widzę, co tam piszecie okay. no, to cię, no, rzeczywiście, Krystyna, nic nie gadasz, to jest naprawdę bo dzisiaj mamy dosyć e, mocne problemy z internetem, no. No, to prawda. E, natomiast to jest, to jest fajna wiadomość, także czekamy, czekamy e, na no Sea of Thieves i nie wiem, czy wy w ogóle macie też Xboxy? A ja powiem wam więcej, ja wam powiem więcej wyobraźcie sobie, że sobie mam nadzieję, że mnie słyszycie, a jak wy mnie nie słyszycie, to przynajmniej słuchacze mnie słyszą, więc o to chodzi wyobraźcie sobie, że ja oczywiście zbieram sobie loot crate'y i w tym miesiącu miałem właśnie Sea of Thieves i wiecie co dostałem z tej oto właśnie gry otóż dostałem ręcznik, jest bardzo fajny miałem nagrywać te, te unboxing'i, ale mi się nie chce za bardzo ale dostałem ręcznik i, i jest naprawdę bardzo fajny, więc y, ze względu na to, Wojtku, że mam ręcznik, to chętnie pogram w tą grę. Nie no no, gratuluję, jakbym wiedział, że nie ma ręcznika. No, to, to, to, to, to <głos》>. Dobra, dobra. Ale kiedyś Coś musiał tak być ten... Krystian, ten parasol też wygląda jak... Z, nie, nie, za pa parasol jakiegoś. to dałem trochę i powiem ci, że to było tak, że, na, że tam właśnie był Shadow of Mordor, były trzy parasole. Słuchajcie, po pięciu minutach nie było już żadnego, a ja zastanawiałem się, czy brać ostatni, czy nie. I w końcu go wziąłem, a później ludzie do mnie podchodzili i się pytali, czy, mogą, czy mogę ich, im sprzedać za dużo więcej, ja, ja mówię, że nie. M może powinien ich sprzedać, bo moja natura podpowiada mi, że lepiej zarobić na czymś, ale jednak chciałem mieć jakąś pamiątkę z tego komikonu, a Parasol naprawdę jest zebra. Dobra, ten... ale ci się. Ale ci się uwaliło, masz nie tylko ręcznie go jeszcze parasol. Nie, ale parasol jest nie, no zajebisty, bo to jest, bo to jest parasol w kształcie mieczu, mie miecza z Shadow of Mordor. Otwierasz go i po prostu tak jakbyś trzymał w ręku miecz, ale masz Shadow of Mordor parasol. Zajebisty jest. M musiałbyś go zobaczyć, Wojtku, żeby go docenić. No ale to była... No to gdzieś tam podeślę jakieś okay. zdjęcie, chętnie, chętnie sobie zobaczę, ale fajnie. Fajnie, fajne, ekstra. Nawet nie umiem sobie tego wyobrazić trochę, także jestem ciekawy, jak to wygląda. Okay. E, dobra, lecąc dalej... Mhm. Bardzo fajna wiadomość z e, tego rocznego zapowiedziano kolejne Age of Empires. Age of Empires 4. Krótko, ja już nie pamiętam. Nie pamiętam już, kiedy wyszła trójka, ale 100 lat temu. E, także naprawdę super. E, no jeszcze zobaczymy, co będzie sobą reprezentowała ta, ta gra, bo ja przyznam, że mają problem takie produkcje, które są które mają dobrą przeszłość, dobrą historię, gdzieś tam są już legendarne. Przecież Age of Empires 2 to jest legendarna produkcja, mm -hmm. uznana za jedną z najlepszych, najlepszych RTS-ów wszechczasów. Niewątpliwie ja się tu podpisuję pod tym. Ja też. stwierdzeniem, ale, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w przypadku czwórki, bo często te gry oparte na sentymentach, no. Nie, nie zawsze się sprawdzają w kolejnych edycjach. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem tym razem będzie dobrze. Niewiele tak naprawdę wiadomo, poza tym, że gra ma wyjść, więc cóż, pozostaje trzymać trzymać po prostu kciuki. Również kolejna wiadomość z Gamescomu i poniekąd troszkę w tym samym klimacie, ponieważ zapowiedziano kolejne Anno, Anno 1800 Także że całkiem przyjemna produkcja, ale myślę, że Krystian, ty gustujesz taki gra grach, co... Na Tysiąc, poczekaj, jak 1800? 1800. A to tak. ciekawe, bo ostatnio było tak... Wiem, że ostatnio wyjechali Ostro w przyszłość, chyba było 2200. Eee, e, tak. No, tak było, no. A teraz jednak cofnęliście, 1800. Oczywiście pozycja obowiązkowa. Dla mnie te próby przyszłościowe nie były zbyt atrakcyjne, Dla mnie też. natomiast taką 1800 1400, to może ty, ty, ty, sobie spróbuję. 1404 mistrz, to było mistrzem. No, ja mam tam kilka tych starszych i one są na pewno fajne. fajne. fajne. Chociaż miałem też przyjemność... Ze mną nagrywać. No, taką no. sobie, wątpliwą przyjemność, nie, taką wątpliwą przyjemność zagryć sobie w to Anno online, i powiem wam, że ja nie, nie porwało mnie to, nie porwało mnie to, ale była to całkiem fajna, taka sympatyczna, pamiętam, online'owa tam przeglądarkowa gierka, bardzo zbliżona do, do tych takich starszych jakichś tam pozycji normalnych, nie, desktopowych. Więc jak ktoś ma sentyment, a to jeszcze istnieje, a nawet nie wiem, musiałem sprawdzić, to, to może sobie tam w oczekiwaniu na 1800 właśnie, właśnie zagrać. Natomiast no, tutaj fajnie że, fajnie, że nie idą w jakieś tam kolejne wątpliwe przyszłościowe klimaty, tylko fajnie, jak tam rozpo, rozpoczynająca się era era węgla i stali to może być coś fajnego myślę, że to może być bardzo, bardzo... Eee, wo Wojtku, ja jeszcze ci przerwę i tak pomyślałem sobie o tym Age of Empires czy przypadkiem ostatnio nie wyszła jakaś wersja HD tego Full HD albo coś tam jedynki i dwójki bodajże? Wyszły, wyszły zresztą teraz chyba zapowiedziano nawet znowu wersję jakąś tam HD chyba trójki no, no, no eee, Tutaj, ale, ale to mnie w ogóle nie mm, hamuje. mnie też, no naprawdę. Ja, także okay. ja po prostu nie wracam do takich starych gier w wersjach jakichś tam ulepszonych, bo one czasami, te ulepszenia są mocno wątpliwe, tak jak te Heroes, Heroes of Maiden Magic. Pamiętacie tą akcję, jak go, goście od Maiden Magic, od Heroes of Maiden Magic zapowiedzieli wersję HD swojej gry, tam chyba dwójki, wrzucili jakieś grafiki i się tak naprawdę okazało, że te grafiki były podrasowane chyba w jakimś photoshopie czy w czym, a ostatecznie gra wyglądała <śmiech> to, tak kiedyś, no to było bardzo słabe. Ostro. Więc, a, mnie też, a ja też nie mam potrzeby jakby wracenia do tych sentymentalnych gier, bo uważam, że one mają swoje miejsce w sercu i one niech tam sobie wygodnie się goszczą, a nie, nie, nie będę ich wyciągał i bo po prostu czasami się fajnie coś pamięta, ale z czasem, wiecie, ten komfort też się liczy. To no, tak jak na przykład ja bardzo lubię stare Fiaty duże, nie? To 125. One mi się strasznie podobają, z wyglądu po prostu są zajebiste. Wow. I, wow. No wow. I wszystko jest super i naprawdę takiego, kurde, chciałbym mieć takiego fajnego, odpicowanego, ale z drugiej strony no tak, no klimat to jest fajna rzecz, nie? Albo tam jakieś takie tego typu rzeczy, więc Wiecie, to jest fajne, szpanerskie, ale jak jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych standardów, do pewnych ułatwień, no to, to się gra inaczej. To jest tak, jak się gra dzisiaj w, w cały czas oczywiście świetnego i, i przyjemnie sobie odświeżyć Half-Life 2, nie? jest fajny, no ale już tam są takie mechanizmy, że na przykład nie masz już tam, nie, nie, nie przyłożysz sobie broni do oka, nie, nie masz kiedy te, te wszystkie mechanizmy, które są już naturalne w innych grach, tam, tam tego nie było i czasami o tym zapominamy i się człowiek tak dziwnie czuje, tak jakby trochę w niewygodnej, w niewygodnych gaciach mhm. y, chodzi. To są fajne, chodzi. efektowne, wszystko super, ale nie zawsze to się sprawdza, no ale, ale mnie się. Gry się starzeją. Y, kolejny newsik, y, Pamiętacie może, ja nie wiem, czy to w ogóle było na konsolach, takie coś jak Brink? Eee, to jest jakaś free-to-playka chyba, tak? To nie była free-to-playka do niedawna. Teraz gra w, dosłownie chyba, w, nie wiem tam kiedy, tydzień temu niecały, e, przeszła na free-to-play. Trochę po, po czasie, trochę za późno. Mhm. Bo to była gra, wiecie, to była taka fajna gra, taka strzelanka, właśnie trochę jak ten Dirty Bomb, trochę trochę jak te wszystkie teraz takie właśnie trochę takie Overwatchy, no takie całkiem sympatyczna strzelanka, wszystko fajnie, tylko że ona była płatna i ona była y, trochę taka udziwniona, ale najgorszym jej problemem było to, że, że ona bardzo mało graczy miała tam grało kilkanaście osób nie, na serwerach, no bo po prostu wiecie, to jest prosty rachunek. Jeżeli gra jest taka sobie, no jest nawet i solidna, ale nie, nie, nie, nie wyrywa z butów i trzeba za nią zapłacić, a masz taką samą albo lepszą grę i masz za darmo, no to po prostu no nie ma siły, ludzie będą grali w te lepsze i za darmo. Mhm jest też na są mikropłatności, są jakieś różne udziwnienia, jasne, ale nadal, nie? Nadal to jest, to jest atrakcyjne, chociażby z tego względu, że tam grają w to tysiące, dziesiątki, tysięcy, setki, tysięcy ludzi, jak na przykład w, w Dirty Bomb, nie? Gdzie grają masa ludzi w to gra. Gra jest bardzo popularna, a w, w Brinka nikt już nie grał i oni postanowili to przejść na free-to-play. Obawiam się, że obok Dirty Bomb i Paladins ta gra po prostu nie za długo pociągnie Ona, ona, oczywiście skoczyły jej tam statystyki, ale one będą znowu systematycznie spadały bo gra nie jest znowu taka świetna ale gdyby chciał ktoś się wypróbować to od, od tygodnia z free to play można zajrzeć, jest całkiem fajna, ona jest nawet spoko także można spróbować jeszcze pozwolicie, że jeszcze takie y, y, kilka newsów na szybkości to tutaj nie będę się specjalnie rozwodził zapowiedziano kolejnego Wolfensteina The New Colossus, to tylko tyle, bardzo fajne są trailery, warto na nie rzucić okiem. Jeżeli chodzi o kolejnego lista, to nowe Call of Duty również będzie posiadało dynamicznego huba. No to jest taka moda teraz, że, że te gry posiadają takie, takie dynamiczne huby, w których gracze się mogą spotykać, mają tam jakieś różne interakcje, też możliwość fajna rzecz. Wydaje mi się, że to jest spoko i myślę, że coś więcej gier to będzie miało. Ale poczekaj, poczekaj, to nie poczekaj. Jest, to nie jest Wojtek, ale... ale To takie PS A... Home chyba, nie? Że sobie biegasz po takim hubie. Jak, jak w Destiny. No tak, tak, robią? coś takiego, coś że masz jakąś bazę. Ale po tam. co? Tak, tak, chyba w Destiny było ale, ale po takie. co? Wiesz co, no to, no to daje na możliwość... Gram sobie team, team Death... Dobra, gram sobie Deathmatcha i po co ja mam wchodzić do jakiejś bazy i patrzeć sobie, co ludzie robią w ogóle, co, co oni mają tam robić? Y Słuchaj, to jest tak, jak z, z bardzo wieloma rzeczami, to ci daje po prostu pewne poczucie e, wejścia w interakcję, w ogóle wejścia do świata gry. Więc jeżeli ty wchodzisz. Wiesz, że wy stoicie pod jednym ścianą, a oni stoją coś pod takiego, drugą i się nie? patrzycie coś takiego. Coś takiego, no to daje, to, to jest fajne. Trzy na razy będzie przykład, mi się wczytywała gra. Kiedy chodzisz, teraz na przykład ten Warframe, y, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że, mm -hmm. że tam jakieś kolosalne zmiany mają wejść i. Ma być w ogóle jakaś tam teraz otwarty świat i, i cuda. I tam też będzie taki hub i też będzie można spotykać graczy. Zresztą teraz w Warframe'ie też jest coś takiego. Też są takie miejsca, w których ty graczy spotykasz, więc nie spotykasz ich tylko na misji, ale w różnych tam wyznaczonych miejscach, w jakimś dojo, w jakimś tam punkcie handlowym, no to po prostu podnosi imersję, podnosi takie poczucie, że ty jesteś częścią tej gry, no tak jak ze so wszystkim, nie? Po co? No jasne, że można tego nie robić, oczywiście. A po co jest punktacja na przykład w grach? No też to jest niepotrzebne, po cholerę. Nie, akurat to jest, A to jednak jest ktoś potrzebne, nie gada, to jest potrzebne. A, no widzisz, no to potrzebne jest, wiesz, no to nie, nie to dobre, co dobre, tylko co komu się podoba, no to, to takie zasadzie. Mhm. Większość ludzi lubi takie rozwiązania, część będzie pewnie marudziła, no ale cóż, trudno, liczy się to, co lubi większość a większość akurat lubi takie rozwiązania, w tym ja myślę, że to jest fajne myślę, że to daje właśnie takie poczucie, że gdzieś tam wiesz, biegasz, widzisz tych innych graczy, ten tam robi zakupy, ten tam ci tam się namawiają, ci tam rozmawiają to jest spoko, dla mnie to jest, to jest całkiem okay. fajne y nie wiem, czy to będzie obowiązkowe, ale pewnie, okay. pewnie no tak to w sensie. dla mnie jest to słabe, ale, ale spoko e no. no, to jak tam chcesz, nie? Mhm. Ciekawostka kolejna. Bethesda będzie pracowała nad grą ze świata gry o Tron. Także tutaj. Jak nie będzie, przecież to już jest wykasowane, że to fake. Tak? O co ty gadasz? Ale, to ale, nie ale, nawet. ale, no do. No ja jakąś aktualizację czytałem, że to wystrali to. No w takim razie, w takim razie jeszcze, jeszcze wczoraj to nie był fake, bo to ten mist się pojawił wczoraj. E więc jeżeli jest już sprostowanie, to sam muszę wyszukać, no ale no, ale tak czy inaczej byłaby to... Znaczy gracze nie pozostawili suchej nitki na Bethesdzie i wydaje mi się, że całkiem słusznie, bo, bo po prostu BTZ-a nie ma pomysłu na gry, ona nie ma pomysłu, ona po prostu wszystko co robi, to robi na tym swoim silniku i wpycha tam kolejne Elder Scroll'e i kolejne Fallout. Ale, to Sorry, wszystko... ale moim zdaniem Fallout nie wygląda jeszcze tak źle. No, ale tu nie chodzi o wygląd, tylko chodzi o grę. A, aha, okej. Okay. So, dobra, okej. Okay. No dobra. Po prostu, no tutaj, tutaj tylko mm -hmm. to tu chodzi. No i ostatni newsik, chyba też, żeście ten słyszeli, bo o tym było dość głośno, nowa produkcja Shadow of War, czy Middler Shadow of War, będzie miała mikrotransakcje w sobie. No to to jest słabe, straszne no To nie jest chyba coś, co kogoś tam, kto, kto widzi, w jaką stronę zmierza branża, żeby to tak, takiego kogoś zaskoczyło, ponieważ no to jest oczywiste, to prędzej czy później musiało do tego dojść. Zresztą, ja już nie pamiętam, ale w jakiejś produkcji było coś podobnego, już nie pamiętam w jakiej generalnie zasada będzie taka, że za hajs z gry będzie można sobie kupować jakieś tam u, spe u specjalnego jakiegoś tam trolla czy orka generalnie w jakimś tam klanie będzie można sobie kupować a, jakieś paczki i, i one będą zawierały losowe przedmioty, no słabe w kid jak dla mnie, bo znaczy powiem wam tak fajnie nie element losowania, element jakiś tam hazardu jest zazwyczaj bardzo fajny i zazwyczaj bardzo przyjemny. Ale nie w momencie, w którym ty płacisz pełną cenę za grę. I teraz tak, raz, że możesz kupować, kupować sobie te, te przedmioty za pieniądze z gry, ale oprócz tego możesz też kupować za normalne pieniądze. I znowu mogą się pojawić głosy, no jasno, ale chłopie, ty nie musisz tego kupować, jak nie chcesz, nie? To nie kupuj, nie? Hmm, hmm, tak, hmm. ale ja już wydałem na tą grę pełną pełną yy, pulę, tak? Kupiłem sobie ją, tą grę całą, a się okazuje, że nie kupiłeś całość, kupiłeś część, część. I mało tego, do, dostajesz możliwość dokupywania sobie takich mikro dlc nazwijmy to umownie, gdzie będziesz, nie wiesz, co do końca dostaniesz. Będziesz miał jakąś pulę i będziesz losowanie. To jest bardzo słabe. To jest, to jest naprawdę coś okropnego, bo to po prostu yy, wprowadza kolejny element wyciągania pieniędzy z graczy. Bo i znowu, nie, no przecież nie musisz tak, ale ale będę zabijał tego bossa, bo to tam mam z jakichś bossów dropić, jakieś, jakieś rzeczy mają i potem za te jakieś specjalne monety będą dropiły z różnych miejsc, za różne zadania, za różne tam zabójstwa i tak dalej i to w, u vendorów będziesz mógł za to kupować rzeczy, z których będą losowane różne rzeczy. No... Nie no, słabo. słabo nie? Słabizna. Słabizna, szczególnie, że marka jest bardzo dobra, tytuł jest bardzo dobry, i wpieprzają takie rzeczy, no nie no żeby bardziej zarobić, tak, więc y, słabo. E, mam nadzieję, że ich zjadą. Także, także to naprawdę, ja to ja uważam, że to jest fatalny pomysł. Zresztą będę, będę chyba o tym robił osobny materiał na mój kanał na YouTubie jutro, bo, bo uważam, że to jest sprawa taka dość, dość gruba bo to jest jeden z tych momentów, w których widzimy kolejne przesuwanie granicy, jeżeli chodzi o sięganie do naszych portfeli. I tak jak mówię, gracze nie mają problemu, zazwyczaj gracze nie mają problemu, żeby zapłacić za grę, która jest dobra, która im się podoba. Mało tego, dostajemy gry free-to-play, do których też dokładamy, zwłaszcza jeżeli ktoś spędził dużo czasu w grze, no to czemu ma tam sobie nie kupić za 5-10 euro jakichś rzeczy, które mu się, nie wiem, chociażby zmienią wygląd albo cokolwiek to są fajne rzeczy. No, no, ja jestem akurat przykładem Doty, tak? Dobrze wiecie. Ja w tej Docie kupuję sobie te, te tak zwane season, nie season pasy, tylko tam są battle, battle Passy. I to jest fajna rzecz, bo tam płacisz raptem chyba 7, 7 euro raz na pół roku i masz możliwość wylosowania mnóstwo fajnych tam jakichś tam wy, wyglądająco, do, jezu, ja się zamatałem, jakichś skinów do, do, do bohaterów, jakichś kurierów, jakieś takie różne cuda, fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy i masz tego całkiem sporo za te 7 euro i to powoduje, że gra jest bardzo zróżnicowana i, i mówię, Rzadko kiedy jest tak, że wchodzisz do gry i tam wszyscy wyglądają tak samo randomowo, nie, bo już po prostu ludzie sobie tam swoje rzeczy po, pozakładali. Gra wygląda przez to bardzo fajnie. No i, i co? I nie, nie boli to nikogo tam, żeby sobie trochę dorzucić, żeby podziękować chociażby w ten sposób za grę, w której się spędziło mnóstwo godzin, nie? A tutaj jest po prostu kolejny taki sposób, żeby, żeby naciągnąć, żeby coś kupić. A ja czekam po prostu, aż będzie. Pamiętacie o, już mi się <grym>, pamiętacie jak y hitman, hitman. Był tą grą, w której, w której postanowili, Epizodium. że będą ją sprzedawać w odcinkach, tak. nie? Będą po prostu... Ale to, sezor, to, a tam ale by... może. E, Wojtku, miałeś jeszcze to samo już dużo wcześniej, bo tak na dobrą sprawę wszystkie gry od tej. Te tak, games. Tl -tl -games. No, wiem, no. wiem, wiem. Tylko, że jakby tam było to jakoś, powiedzmy, że to jakoś wydawało się nawet sensowne. A nagle wchodzi no tak, to, do, no tak, to, ten model rację. biznesowy wchodzi w, do grę, która wychodzi od kilkunastu już lat, chyba od, nie wiem, piętnastu, no jest, kolejne sądze i nagle jest taki model, nie, zastosowany i to budzi sprzeciw, jasne, to są fajne tamte misje i wszystko spoko, ale, ale nie da się ukryć tego, że to jest po prostu nastawiony na zysk. Taki czysty zysk i to jest naturalne, tak? Sprzedaż gier to jest kapitalizm, nie ma się co tam budzić i tak dalej, tylko pytanie, w którym momencie my gracze powiemy dość i zagłosujemy, tak to się mówi, czy tam zawetujemy jakieś, jakieś rozwiązanie tym, że po prostu nie kupimy tej gry. Raczej tak się nie dzieje, to się dzieje w przypadku, kiedy gra jest słaba, nie wiem, Deathwing, tak? Mm. Hype był, preordery poszły, wszystko było spoko, gra była słaba, no i po prostu ludzie je nie kupili w takiej właściwości, Wojt... żeby ona się zwróciła. Dobra, yy, wo... Ta, yy, wójka i tak dalej. nie? Wojtku, bo ty zawsze mówisz, że gracze zagłosują portfelem, ale niestety, jeśli chodzi o Hitman. Ja mówię, że powiem. ja nie mówię. Więc tak okej, okay, to ja, bym, to ja, mówię, to ja, ja tylko powinny. chcę powiedzieć o Hitmanie, że. A tak nie robią. Że yy, sytuacja z Hitmanem polega na tym, że faktycznie było to w odcinkach i faktycznie yy, oni to sprawdzali, czy, czy im się to uda, czy nie. I z tego co wiem, oni byli bardzo zadowoleni ze sprzedaży. No, tak, tak, tak. tak. I tu się, jest problem, wiesz, bo to ja I tu to mówię. jest problem, właśnie. Ja o tym mówię, właśnie, że to jest problem polega na tym, że gracze sobie ważą kilka rzeczy, a to jest normalny mechanizm rynkowy. Ważysz sobie, co jest dla ciebie ważniejsze. Tak samo będzie zapewne z Shadow of War. Czy gra, historia, opowieść i tak dalej i to wszystko, tych kilkadziesiąt, może nawet ponad 100 godzin spędzonych fajnie w grze, za powiedzmy jakąś tam cenę, czy, mhm. czy to jest dla ciebie ważne, że oni próbują tam w tej grze jeszcze od ciebie wyciągnąć hajs. I wiadomo, że większość ludzi tak naprawdę paradoksalnie, ja mówię, tak się na to jakby oburzam, tak, że gracze nie potrafią tego zbojkotować. Bo to, bo to jednak na tej szali przeważa to, że to jest nadal świetna gra i nadal warto sobie ją kupić pomimo tego durnego systemu tam zastosowanego nie, no oczywiście. i właśnie na tym bazują te firmy, przecież one doskonale wiedzą, że takie wprowadzenie czegoś takiego nie spowoduje, że gracze zbojkotują tą grę, nie? Nie, no nie? No bo to by było głupie, no, no ja sam jestem zainteresowany tą produkcją i to, że tam są jakieś rzeczy, no pewnie będę się wkurzał ale nie spowoduje to y, zablokowania mojej decyzji, więc tu o to chodzi. To raczej się... To, mówię o takiej sytuacji idylicznej, że teraz gracze się oburzą, mówią basta, nie? nie kupimy tego tytułu, to by było takie ostrzeżenie, Lud może by te firmy więcej tego nie robiły. Ale to jest złudne, to jest jakaś idylla, nie, tak się nie stanie, to wiadomo, więc jedno, co możemy robić, to dawać do zrozumienia tym, tym y, producentom gier, że to się nie podoba, to zazwyczaj robią to zazwyczaj robią recenzenci yy, i dają, przez to obniżają ocenę, a to jest jedyne, jedyne czy można wpłynąć, ale wiemy też, mamy tę świadomość, że dzisiaj recenzent gier w internecie to, jest, to nie jest nikt ważny, to nie jest ktoś opiniotwórczy zazwyczaj. Mhm. Yy, są oczywiście opiniotwórczy recenzenci, jasne, jest ich całkiem sporo, ale to jest garstka. A przeciętni recenzenci, serwisy to jest tylko kamyczek gdzieś tam na takiej wielkiej starcie różnych gameplayów, różnych wrażeń, opinii, które nie są recenzjami de facto. Więc tak naprawdę myślę, że jeszcze długo, długo będą bezkarni w wymyślaniu nowych sposobów na wyciąganie hajsu, mm -hmm. co jest smutne, bo, bo ja cały czas powtarzam, już tak kończąc, bo nie chcę rozwlekać hacz, hacz. specjalnie tego wątku, bo już to są newsy, a już jest ponad połowa podcastu, po że cały czas mówię, że y, jakby te firmy, producenci bardzo mocno bazują na naszych sentymentach i na naszej pasji, na, na, na to, że my te kochamy te gry i Wychodzi kolejna, kolejny Middle Earth. Kolejna odsłona gry, która była no. świetna. Pierwsza poprzedniczka była przecież znakomita. Zagrywałem się. I co? No, co niego? Nie kupię, sobie tej kolejnej? No, kupię, nie? Więc to o to chodzi, no. Więc takie, to jest takie, dla mnie to jest dwuznaczne. R rozumiem i akceptuję mechanizmy rynkowe. Sam jestem pod tym względem, jakby tutaj wierzę w wolny rynek i w decyzję nie jest to dla mnie problemem, natomiast nie podoba mi się to jako taki, jako fanowi gier, który widzi, że po prostu to jest sposób na drenowanie naszych kieszeni. Niestety. E Dobra, słuchajcie, zanim przejdę do sprzedaży gier, chciałem tylko powiedzieć o Brinku, bo pytałeś się Wojtek, czy Brink w ogóle wyszedł na konsole. Ja tak ja tak, coś, coś kojarzyłem, ten tytuł, ale nie, nie byłem do końca pewny, więc sprawdziłem oczywiście, że wyszedł. Wyszedł w 2011 roku na PlayStation 3 i Xboxa 360, dlatego nie pamiętałem, czyli tak na dobrą sprawę po 6 latach ta gra wchodzi w free to play wow, ja, ja w ogóle chyba na ich miejscu już dawno bym obsrał to i nie wiem, stworzył dwójkę albo albo cokolwiek ani dopiero ją wprowadzałem we free to playkę e, domyślam się, że tam się sporo zmieniło, ale mimo wszystko jest to dosyć słabe z mojej perspektywy e, dobra, e, słuchajcie, e, jedziemy w sprz e, sprzedaż ostatnia sprzedaż z zeszłego, z zeszłego tygodnia w UK mamy na pierwsze miejsce nowego Uncharted'a zaginione dziedzictwo, e, dodatek do Uncharted'a czwórki Drugie miejsce ma nowa Formuła 1 2017, trzeci to jest Crash Bandicoot, uh, Ensign Trilogy, czwarty to jest nowy um, Madden NFL 18 ODA, piąte miejsce Magita 5, szóste Fallout 4, Siu siódme jest Dishonored 2, ósme jest Forza Horizon 3, dziewiąty jest Rainbow Six Siege dziesiąte dziesiąty to jest Mario Kart 8 Deluxe. E, Rafał, czy ty grałeś w Uncharted'a w ogóle czwórkę? No tak. I już grasz w dodatku. W Uncharted'a no. grałem. W dodatek nie gram teraz, bo wiesz co, to jest tam raptem 7 godzin gierki. No to gierki. trochę jest. Z trochę jest. No trochę co... jest. No nie ukrywajmy, że oni go wiesz, dosyć sporo robili i robili już wcześniej też yy, duży dodatek był przecież do The Last of Us yy, standalone również i no i jest tam, wiesz, on obecnie tam sobie stoi za 20 złotych obok wiesz, pełnej gry Mm -hmm. tutaj popłynęli podobno dosyć dobrze ja na pewno to ogram, ale, ale nie uważam, że to jest wiesz warte wydawania na premierę wiesz, takiego hajsu co innego jak ktoś wiesz, patrzy na Uncharted, że tam jeszcze będzie miał multi i tak dalej, no i nie zapominajmy że premierowo ogrywałem praktycznie czwóreczkę, ale Yy, ale to była dużo większa gra, nie? I, i, I taka kompletna, powiedzmy, historia. Yy, tutaj też jest kompletna historia, ale, ale jednak gdzieś tam jakiś spin-off, Czyli to nie są, wiesz, dokładnie ci bohaterowie, na których czekasz i tak dalej. Nie twierdzę, że będzie źle, tylko, tylko, że trochę sobie odpuszczę, poczekam, aż wiesz, lada moment takie gry przecież są, mm, są przeceniane. A propos Uncharted, czekam cały czas i nie miałem czasu się tym zająć, ale na następne nagranie już na pewno to zrobię i ściągnę sobie do Uncharted patcha, zainstaluję sobie ponownie i pogram trochę, dlatego że jest to jedyna gra, która wspiera HDR a w sumie to chyba tego nie sprostowałem i nie powiedziałem, jak miesiąc temu o tym telewizorze który kupiłem mówiłem to, to przy HDR-ze mówiłem, że nie jest to pełny HDR tylko, że jakiś tryb taki, który telewizor powiedzmy narzuca a okazało się, że to gdzieś tam było głębiej zaszyte w funkcjach i ustawieniach i, i wymagało włączenia tam wsparcia dla danego portu HDMI i tak dalej bo, bo, bo jakby z tym się mogą wiązać Jakieś problemy, jeżeli powiedzmy źródło nie wspiera yy, tego formatu HDR i to faktycznie działa, co widać na niektórych właśnie produ produkcjach Netflixa, yy, jak chociażby te Defendersi najnowsi wiesz, telewizor się od razu automatycznie w inny tryb przełącza i dosyć mocno, wiesz, wyciąga te wszystkie tam świetne elementy, nie, więc do Uncharted chcę wrócić oraz no trochę w innej gamie kolorystycznej ten dodatek jest, bo, bo gdzie indziej tam się dzieje akcja, więc też chętnie sobie właśnie w to zagram, mocno też pod tym kątem, bo bo nie ma na czym innym tego sprawdzić więc, więc na pewno gdzieś tam plusuje ten tytuł o dwa oczka na mojej liście yy, właśnie z tego powodu a tak jeszcze Ci tylko powiem nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale sam początek Defendersów i, i, i pierwsze sceny jak oglądałem to po prostu widać jak na dłoni, że reżyserowane były właśnie po to, żeby podkręcić efekt HDR, żeby te wszystkie właśnie yy, ciemne korytarze tam jakaś była walka w jakichś kanałach czy jakimś opuszczonym budynku były wiesz, przecinane jasnymi snopami światła, który właśnie wiesz na, na telewizorze z uruchomionym HDR-em daje wiesz o wiele mocniejsze wrażenie. I, i, I widać, że nastawiają się mocno na to, że mają kontent wiesz wspierający ten format, już, już na etapie jakby kręcenia samych materiałów. No. To może działać na dwa sposoby, Rafale, albo po prostu teraz to zauważyłeś, albo stwierdzisz, że oni to specjalnie robili, żebyś ty to zauważył, ale wydaje mi się, że po prostu oni to zrobili i, i tak to po prostu wyszło. Ale, ale no, no spoko. E, może faktycznie zrobili to, wiesz, to, to nie jest, żadno 3, to nie jest żade, żadne 3D, no nie, tylko to po prostu może znaczy to nie jest 3D, ale widać po tym, wiesz, jak kamera idzie, że ona specjalnie, wiesz, yy, przechodzi przez te, te jasne momenty, no ale dobra, nie no, o tym mieliśmy zobaczysz teraz Dobra, gadać, no, no spoko. E, dobra, więc Uncharted pierwsze miejsce, dalej dalej już mówiłem, więc jest, jest, jest w miarę ciekawe, ciekawie trzy nowości na liście. E, dobra, słuchajcie, przechodzimy do, do głównego tematu i do głównego tematu będziemy mówić o moim Fortnite. E, dobra, słuchajcie, Fortnite mm, e, dostałem sobie tą gierkę e, dostałem sobie tą gierkę e, kodzik na, na tą gierkę, więc so, sobie wciągnąłem, odpaliłem, e, dobra, więc e, Fortnite jest grą typu Tower Defense z elementami Minecraft'a otóż e, bawimy się na placu zabaw, w którym w, w, który to wygląda mniej więcej tak jak e, może Overwatch, może właśnie ten Paladins. E, w sumie jest taka stylistyka graficzna. No i sobie tam e, mamy kill off i sobie e, że tak powiem, craftujemy, wydobywamy wszystko, co się da, walimy wszystko, rozwalamy w ogóle wszystko, co się da i zbieramy surowce z każdej rzeczy, która jest na planszy. A, mogą być to, Kamienie, drzewa, domy, samochody, wszystko co jest w domu i płotki, i pachołki, po prostu wszystko co jest na świecie, praktycznie wszystko, mogę powiedzieć, że 90% elementów można zniszczyć, więc daje to naprawdę duże możliwości destrukcyjne i jest całkiem dobrze zrobione ze względu na to, że no nie pamiętam gry, która jest w, ma całkiem niezłą grafikę i można rozwalać w niej kompletnie wszystko. E, no, więc tutaj można to robić, można zbierać sobie surowce i dzięki temu e, po prostu w, będziemy później wy, e, kupować sobie różne bronie, pułapki i tak dalej, bo słuchajcie, gra, gra, gra to jest taki, mówię, tower defense z elementami Minecrafta, więc... E, ogólnie na początku gry e, zbieramy sobie surowce, chodzimy sobie po planszy, ratujemy ludzi, którzy są na, na, na, na danym levelu, a pod koniec znajdujemy jeden punkt, budujemy fortyfikację, bronimy tego punktu, bo e, następują fale zombiaków i tyle. Robimy to do czterech graczy, e, w, maksymalnie jest czterech gracze online. E, I słuchajcie, no i ja... ja e, zostałem kompletnie wciągnięty w tą grę gra się w nią super, szczególnie pierwsze takie momenty z tą grą szczególnie pierwsze parę godzin to po prostu to po prostu wsiąknąłem i to, i to na grubo co poza tym ze względu na to, że ten crafting jest tutaj bardzo mocno bardzo mocno Rozwinięty, mamy naprawdę bardzo duży szereg możliwości, co, co możemy stworzyć, e, bo w całej grze będziemy Gra, gra w ogóle e, trochę systemem przypomina nam Destiny, w którym craftuje się na przykład przedmioty. E, głównie głównie to są przedmioty, bo nie mamy tutaj żadnej zbroi ani ani chemu, ani, ani w ogóle żadnego pancerza, więc będziemy sobie kraftować bronię. I opcja polega na tym, że mm, dostajemy jakąś broń, najpierw dostajemy sobie jakąś broń, później możemy ją sobie levelować i później możemy ją ewoluować, więc broń dochodzi na przykład do, do 10 poziomu i chcemy ją walnąć na 20, ale no niestety musimy wykupić daną umiejętność oraz musimy E, mieć e, pewne elementy, które spowodują, że możemy ją sobie wnieść na górny level, na wyższy level. No i, i tutaj będzie dochodził nam farming, o którym e, w, su w sumie niedługo powiem. Więc e, ogólnie e, grając sobie w Fortnite'a farmimy. E, farmimy i zbieramy sobie e, Całe surowce, wszystkie surowce, które, które są w danej grze. I słuchajcie, ogólnie gra składa się z szeregu misji. Te misje na samym początku są dosyć fajne, ciekawe, przyjemne, w miarę przyjemne. I będzie to na, na, tam na takiej zasadzie, że wchodzimy na tą planszę, musimy iść do trzech punktów, coś tam otwieramy i oczywiście level kończy się jak znowu znajdziemy nasz fort, postawimy mury i wszystko, będziemy go bronić i, i, i, i tak się kończy gra. Więc to jest stosunkowo ciekawe. No i tak, no i słuchajcie, budujemy te forty. Gra poza tym właśnie, że, że będziemy zbierać wszystkie śmieci, co są na planszy, będziemy zbierać drewno, żelazo i tak dalej, to będziemy budować te fortyfikacje. No i, no i to jest naprawdę ciekawy element. Na początku byłem sceptyczny, sceptycznie do tego nastawiony, ale po dłuższej zabawie stwierdziłem, że jest jednak kozak. Kozak. Czemu jest kozak? Ze względu na to, że daje nam to ogromne, ogromne pole do popisu. Szczególnie jeżeli, jeżeli gramy online, bo głównie w sumie w tą grę będziemy grali online. Ludzie robią naprawdę kosmiczne, zajebiste e, rzeczy i jest to naprawdę świetna sprawa. <śmiech> e, więc Ogólnie mamy nasz punkt w środku, to się tam nazywa atlas, uruchamiamy atlasa i bronimy atlasa. E, wiemy z której strony idą zombiaki, więc budujemy sobie także e, pułapki, które będą ustawione. Będą raczej na przykład na, jeżeli widzimy, że zombiaki będą szły na, po, na północy, a mamy taką informację zanim wybudujemy fort. To, to po prostu nawalamy, skupiamy się na północy i, i tam budujemy najmocniejsze fortyfikacje. No i, i oczywiście robimy ścianki, ciach-ciach, yy, no, mm, ogradzamy naszą fortyfikację i później stawiamy szereg pułapek. I pułapki są naprawdę różne, jakieś kolce, jakieś różne pioruny na suficie, czy po prostu jakieś e, różne strzały, e, które ze ściany będą uderzać e, w przeciwników. Mm, właśnie. I ci przeciwnicy będą różni. Ogólnie w grze to są pustaki. Gra jest w ogóle po polsku, jest całkiem nieźle spolszczona i, i przeciwnicy, do których będziemy strzelać i w których będziemy zabijać, to są pustaki to są to są takie zombiaki w ogóle cała stylistyka mi też trochę przypomina Plans versus Zombie z tym, że no Plans vs. Zombie to, to jednak było 2D i po prostu wszystko szło z lewej do prawej albo z prawej do lewej, tu, tutaj to jest jednak w 3D i no i no, no i mamy tą, tą, tą głębię i zresztą my się poruszamy widok z zapleców TPP, więc... Ale przeciwnicy to są raczej właśnie takie zombiaki, które będą do was podchodziły. No i wiadomo, z, z coraz z biegiem gry to będą coraz ciężsi przeciwnicy będą mieli dodatkową umiejętności i będzie coraz ciężej ich pokonać. I oczywiście wy też dostajecie e, większe skille i lepsze broni i tak dalej, i tak dalej, o czym też zaraz dojdę. Więc y, ogólnie bawimy się w te fortyfikacje. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której na przykład to jest w ogóle świetnie rozwiązane, bo jesteśmy sobie gdzieś na jakichś y, większych wzniesieniach i chcemy, i, chcemy, i chcemy sobie na przykład przejść i, i jesteśmy na samym dole i mamy gdzieś górę. Więc możemy sobie zbudować drogę, w której będziemy sobie chodzili po górze. Do, do czego chcę dążyć? Chcę do, dążyć, dążyć do tego, że możemy wybudować sobie w sumie ścieżkę nad całą planszą i nawet nie, nie musimy chodzić, chodzić po tej planszy i zbierać tych surowców, tylko możemy sobie na przykład budować sobie ścieżki i dzięki tymi ścieżkami sobie się szybko przenosić z jednego punktu do drugiego, gdzie widziałem paru graczy tak robiło i po prostu ja byłem w, ja byłem w szoku, jakie zajebiste możliwości daje ta gra, jeżeli chodzi o budowanie w ogóle czegokolwiek i jak to tam wygląda. Podłoże nie można niszczyć, co, co w sumie może gdy, gdyby dało radę, to już byłoby mocno przegięte. Ale, ale wszystkie te możliwości budowania są świetne. No i słuchajcie, mając sobie naszą postać, wszystkie, wszy, wszystkie te bronie, wszystko to, co będziemy ulepszać i budować i tak dalej, to będą nasze schematy. E, będziemy zdobywać te schematy w trakcie gry. Będziemy je e, zdobywać oczywiście po, po grach, gdzie tam was podsumują i dostaniecie jakieś tam skrzynki i je otworzycie. I oczywiście są też, e, będziecie je dostawać e, z nagród. I słuchajcie, nagrody to są takie ala piniaty, które po prostu będziecie sobie rozwalać. To jest po prostu tak dosyć śmiesznie rozwiązane i z tych, i z tych piniat będziecie je, będziecie niszczyć te piniaty, będą wam wyskakiwać, nie wiem, nowe schematy i różne rzeczy, o których zaraz też powiem. Więc to jest coś na zasadzie właśnie over, overwatcha, dobrze mówię, czy właśnie Paladins że otwieramy po prostu coś, coś po danej grze i tam wy wychodzą jakieś skórki, jakieś pierdoły, to właśnie będzie to i tu będą schematy tych broni I, i dzięki tym schematom dostajemy schemat do jakiejś broni będziemy mogli ją wybudować za rzeczy, które będziemy zbierać w trakcie gry, dzięki czemu yy, mamy sobie tą broń i, i oczywiście jakiś tam pistolet na, dajmy na to 25 i trzeba brać pod uwagę, że każda broń w tej grze się niszczy, w związku z tym taką bronią pogramy trzy może cztery rundy i od nowa trzeba to robić, więc od nowa trzeba szukać przedmiotów i tak dalej, niszczyć wszystko, samochody, całą planszę najlepiej i zbierać kolejne przedmioty do kolejnej e, do tego, żeby po prostu stworzyć sobie jakąś tam kolejną broń e, więc tak e, więc o tym, o tym, co chciałem tutaj powiedzieć, to powiedziałem, e, słuchajcie i teraz tak, mamy e, cztery klasy postaci Pamiętam, że był Budowniczy, Pamiętam, że był Przybysz, Żołnierz i ktoś tam jeszcze. I cała apca polega na tym, że na początku gry wybieramy cztery, właśnie jedną z czterech tych klas, ale później to nam się troszeczkę powiększa na takiej zasadzie, że dalej są cztery klasy ale dana klasa ma jakieś tam podklasy. W sumie nie ma jakiejś tam dużej różnicy, ewentualnie różnice będą wizualne, ta postać będzie troszeczkę inaczej wyglądała i ewentualnie jakąś tam jedną umiejętność będzie miała różną, ale jakieś takie nie jest. No i oczywiście te, te klasy postaci, no to budowniczy będzie bardziej miał umiejętności na tym na budowaniu, czyli jego mury będą troszeczkę lepsze, mocniejsze i tak dalej, te pułapki będą lepsze, czy na przykład żołnierz będzie miał jakieś dodatkowe skile, dzięki którym, nie wiem, będzie zadawał bardzo, bardzo duże obrażenia przez 10 sekund albo będzie, nie wiem kładł jakieś wieżyczki gdzieś tam no, no i, i po prostu postacie będą, będą troszeczkę miały inne rzeczy w drzewku umiejętności i, i, i te statystyki też ich będą troszeczkę inne, aczkolwiek tam już w pewnym momencie, jak już naprawdę pogracie te dziesiątki godzin to tam Troszeczkę się to już będzie zazębiało, i w sumie każda postać może być tak praktycznie ka każdą postacią. No, może tam. A, czwartą postacią jest ninja, właśnie sobie przypomniałem. Ninja ma ciekawe umiejętności, i chyba ciężko, żeby inna z tych postaci coś takiego miała. Ale mimo wszystko te klasy postaci są właśnie w ten sposób przedstawione. I słuchajcie, e, i teraz dalej to jest, to, jest, to jest bardzo fajna opcja i bardzo fajna mechanika, o której teraz powiem. Bo chcę powiedzieć o waszych statystykach. Otóż tutaj, tutaj wyobraźcie sobie, że każda wasza statystyka, tam, tam jest statystyka oczywiście jakiegoś tam waszego pancerza, zdrowia, czy, czy tego, jak, jak mocne budowle będziecie robić i tak dalej, to. To wszystko, wszystkie wasze statystyki, nie będziecie sobie dodawać na zasadzie, nie wiem, jakiegoś levelowania czy czegoś, oczywiście to, to będzie wchodziło w automacie, ale poza tym będziecie mogli to sobie wzmacniać wzmacniać będziecie ratując ocaleńców na planszy. Będą po prostu różne postacie na planszy i to będą takie małe, małe misje poboczne, które będą wam zajmowały, nie wiem, minutę, dwie. Będziecie mogli je uratować na planszy. Dzięki temu dostaniecie kartę ocaleńca, która zwiększy wam Eee, zwiększy wam później jakąś umie umiejętność albo statystyki. To, to jest w ogóle trochę mindfuck. Na początku, jak grałem w tą grę, nie mogłem się połapać, o co w ogóle w niej chodzi, więc trzeba trochę trochę da dać jej czasu, żeby ona wam go zajebiście później zrzuciła, ale ale będziemy po prostu yy, zbierać ocaleńców na grze i oczywiście z tych piniat yy, też tam będziemy je losować, yy, dzięki, dzięki czemu będziemy tych yy, ocaleńców brać sobie do, do naszych statystyk i oni, on, oni właśnie będą polepszać nam statystyki, co jest, co jest bardzo fajne, bo to jest w ogóle też mindfuck, więc może, może sporo osób z was tego nie zrozumieć, ale nasza tak jakby postać będzie się składała z różnych oddziałów w, w, w, można powiedzieć, że będziemy mieli matkę E, budynek centralny, w którym będziemy rozpoczynać grę i w który, z którego będziemy grali i który będzie się rozrastał i w tym tak jakby budynku centralnym będziemy mieli oddziały i te od, tych, te oddziały będą będą właśnie tworzyli oca, ocaleńcy i tych ocaleńców będziecie wysyłać do różnych oddziałów w zależności od tego jakie staty, na jakich statystyka wam, wam najbardziej zależy i one właśnie będą poprawiały wasze statystyki to jest kompletny mindfuck, to trzeba zagrać i to trzeba zrozumieć, bo E, powiem wam, że ja bym na coś takiego nie wpadł, ale jak zobaczyłem jak to działa i o co, o, i o co w tym wszystkim wchodzi stwierdziłem, że to jest bardzo fajny pomysł, tylko, tylko trzeba to ogarnąć, bo naprawdę ciężko jest ciężko to wytłumaczyć słuchajcie, oczywiście tutaj też fajnie rozwiązali z tymi schematami bo oczywiście będziecie mieli dużo schematów tych samych broni tak? czy tych samych pułapek no i co z nimi zrobić, oczywiście możecie je rozebrać i mieć z tego jakieś tam części albo coś, ale w tej grze pomyśleli coś takiego, że możecie sobie że jest coś takiego jak księga kolek kolekcji w której będziecie sobie je kolekcjonować oczywiście jedną tą samą, nie, nie, nie, nie, powtarzającą się jakąś tam rzecz. I dzięki temu będziecie sobie levelować, macie jakąś, jakiś tam pierwszy level w tej księdze kolekcji sprzedajecie ta, tak jakby, nie wiem, waszą broń, pułapkę yy, czy cokolwiek, no i, no i ten level wam idzie, idzie cały czas do góry, awansujecie, później, później na, na jakimś tam drugim czy trzecim levelu dostajecie coś i dzięki temu śmieci, które, które normalnie moglibyście rozebrać na części, tutaj akurat o, twórcy sobie wymyślili, że będziecie mieli tam jakiś level i, i, i bardzo fajnie będzie to rozwiązane właśnie pod tym względem, że że będziecie sobie zbierać przedmioty, które w grze mieliście i dzięki temu będziecie dostać różne nagrody za to. Świetne, świetne, świetne. Acz aczkolwiek już później mam, miałem, mam w sumie tyle przedmiotów, że i, i tak je rozbieram, bo, bo, bo jest tego za dużo. Eee, oczywiście można jeszcze sobie jak, jakoś tam łączyć i transformować, ale o tym już się nie będę rozwodził, bo nie ma sensu. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Eee, chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że w trakcie gry będziemy mogli, w sumie zawsze, kiedy uruchomicie grę, to oczywiście dostajecie tam mnóstwo nagród, na początku dostawałem tyle rzeczy, że to szok za samą odpale, za samo odpalenie gry, więc, więc oczywiście to, to jest powód, żeby do niej wracać, ale można też wysyłać oddziały ekspedycyjne, dzięki czemu na przykład jak odpal, odpalacie do gry, Trochę to działało, jak się wysyłało asasinów na przykład na aplikacji. Odpalacie grę i macie informację, że was, wasz oddział gdzieś tam poszedł, wróci, misja się udała i nie wiem i dowala wam od groma surowców. I wysłacie ich dalej. I prawdopodobnie następnego dnia, jak odpalicie tą grę, to oni wrócą i może znowu im się uda i znowu dostaniecie mnóstwo surowców. To, to jest taki fajny dodatek. Ja myślę, że fajnie, gdyby była aplikacja na to i to na aplikacji bardziej by się sprawiło niż na, niż na konsoli, ale w porządku, e, miły dodatek, e, f, f, fajnie zostało to przedstawione, więc w, więcej nie będzie. E, słuchajcie, e, i teraz tak. Więc a jeszcze chciałem powiedzieć o umiejętnościach. Słuchajcie, umiejętności są dosyć różne, wprowadzają dosyć różne rzeczy. Głównie są nastawione na, na to, że na przykład mamy jakąś broń, którą mamy na 20 poziomie i nie możemy już jej awansować, trzeba ją ewoluować. Żeby ją ewoluować, potrzebujemy trochę śmieci, ale poza tym potrzebujemy jeszcze taką umiejętność. W związku z tym trzeba ją wykupić. Christian. I praktycznie ka No... Ale powiedz mi taki no. gameplay in gameplay, czyli to, co największą Friday tutaj sprawia. Wiesz, tak, tak, tak. Od chuja opisujesz ja... tych mechanizmów free to playowych Ja to całkiem nawet rozumiem, bo to jest free-to-playka, więc no, to by jakby się zgadza jest, wszystko. Jest. Będzie, I... będzie. No, no, no będzie, dobrze. No, Ale ty w to grasz, więc już jest. No I, i, i też raczej za nią nie zapłaciłeś, więc wciąż jest free-to-playką. Yy, mhm. Zmierzam do tego, że zawsze tam jest problem, że trzeba, wiesz, od chuja robić podchodów, tak naprawdę, żeby, wiesz, zjeść tego hot-doga i, i, no, spróbować, wiesz, no, faktycznie zagrać, nie? Tak. E, tak. E, Czy tutaj do, też jest tak, że godzinę e... zbierasz te wszystkie, wiesz, warzywa i tak dalej, żeby potem coś coś zrobić? E... Znaczy... Czy jest trochę więcej gameplayu i będzie to, to inaczej zbalansowane? Czy znaczy nie wiem, jak będzie zbalansowane, bo to jeszcze zmienią, nie? Bo... Mówisz wiele fajnych rzeczy, ale no interesuje mnie to, co jest, wiesz, najciekawsze w tej grze, i czy tego jest nie za mało, nie za dużo. Eee, znaczy, tak. Yy, przede wszystkim. Yy... Powiem Ci, Rafale, że cały ten crafting i to wszystko, co, bo e, psz, psz, e, może, za, może zaczniemy od tego, że dajmy na to, w każdej misji masz około 10-15 minut, zanim musisz bronić fortu. Tak mniej więcej. To w sumie jest zależne od graczy, ale gracze na ogół grają w ten sposób, że sobie tam chodzą 50 minut, szukają czegoś tam, nie wiem, konkretnego, bo czasami e, w, odpalasz misję, żeby po prostu coś konkretnego znaleźć. A później po prostu bronisz tego fortu i to, ty, to jest też taki dosyć ciekawy mechanizm, że jeżeli zebrałeś coś na planszy, ale nie obronisz fortu, to nie dostajesz tej rzeczy, którą zebrałeś na planszy, więc nie możesz obstrać do końca tego fortu, bo po prostu to, z czego szukałeś, ci przepadnie jeśli chodzi o, o samą tą taką mechanikę Rafale tego wszystkiego, no, no to to jest wszystko to będzie to, to jest to wszystko to samo i raczej tego nie zmienię nie widzę potencjału, żeby to zmieniać ta gra jest nastawiona po prostu na jakiś tam crafting, na mocny crafting na szukanie tego wszystkiego na rozwalanie tych wszystkich rzeczy które masz na planszy, żeby mieć surowce i z tych surowców po prostu e, ulepszać swoją postać w, w, w miarę możliwości i po prostu się zbroić i bronić fortów z innymi graczami. I w sumie głównie o, o to w tej grze chodzi. To jest typowy, mówię, tower defense z różnymi dodatkowymi elementami, które Epic sobie wymyśliło. W sumie zrobiło kawał e, dobrej roboty. Więc e, to, to Rafale, tyle mogę ci powiedzieć. Tutaj się w tej grze raczej nic nie zmieni, ale moim zdaniem nie musi się zmieniać, bo w tą grę naprawdę się dobrze gra. Słuchajcie... To jest to, to jest to jest troszeczkę na takiej zasadzie jak mi kiedyś m, grałem dużo w Overwatcha, kiedyś e, Wojtek mi właśnie powiedział o tych Paladinsach. Ja kiedyś bo mieliśmy grać na PC-ta, w, w końcu do tego nie doszło. Ja kiedyś e, odpaliłem te Paladinsy, bo one wyszły na PS4 -kę. i po jednej grze już wiedziałem, że ta gra będzie dobra. I tutaj odpala odpalaj, o, odpalam właśnie sobie tego e, Fortnite'a i widzę po jednej grze, ja już wiem, że ta gra będzie dobra. I, i, i ta gra jest dobra jest dobra, no kurde no ja, ja mam teraz z tą grą właśnie taki problem, że po tych 40 nie wiem, no 40, może 50 godzina ona mi się już po prostu nudzi no jednak jest cały czas to samo, no ale ja mam to samo też z, z Destiny tak, ja nie mam takiego jak, jakiego by endgame'u po, po prostu nie widzę w takich grach tego endgame'u i Cała, cała opcja polega na tym, że jedyne co w tej grze może mi w jakiśkolwiek sposób pracować to ewoluowanie mojej postaci, co jest bardzo trudne i ewoluowanie mojej głównej broni, co jest bardzo trudne. Jeżeli ja już to zrobię i mało mi zostało, jeżeli ja już to zrobię i wiem ile będę musiał później grać, żeby wejść jeszcze wyżej... To już mi się odechciewa. Ale ja, ja miałem problem też z Destiny i z tym, że po prostu w sobotę muszę przyjść, odpalić grę, bo będzie jakiś koleżka, przeczytałem w internecie i muszę tam być, bo od niego coś tam muszę kupić, bo inaczej tego nie kupię, a wszyscy już z tym biegają. Ja po prostu zawsze miałem takie rzeczy w dupie. No, no i tutaj troszeczkę mi się to um, odpala. Ale jednak, ale jednak ale jednak, te godziny spędzone z tą grą są świetne i, i, i będę ją sobie jeszcze odpalał. Będę sobie ją jeszcze odpalał nie raz i będę się, mam nadzieję, z nią bardzo dobrze bawił. Eee... No, ale z drugiej strony, bo no. tak, przepraszam, nie chciałem Ci tak przerywać, ale powiedziałeś, że tam już kilkadziesiąt godzin w tej grze spędziłeś. Mam dużo. Więc jakby, więc jakby, wiesz, wiesz jak to jest, no, kilkadziesiąt godzin w grze, gdzie niektóre gry kończymy no, w trzech kończy godzin i, i więcej do nich nie wracamy to jest już całkiem fajny wynik i, i wydaje się, że można chociażby, jeżeli możemy liczyć na kilkadziesiąt godzin fajnej zabawy, no to nie ma się co zastanawiać. E, dokładnie tak. I to, jest, I to jest właśnie taka gra w stylu, że po prostu odpalacie ją i a, może jeszcze jedna rundka, bo tutaj brakuje mi, żeby, nie wiem, ewoluować coś. Albo tutaj jeszcze jakąś misję, bym jedną małą zrobił i po prostu wchodzicie i grać z, z, z tymi online nowymi kompanami i to jest zajebiste właśnie bo bo wy sobie robicie ten fort, oni robią fort i razem sobie to wszystko budujecie, możecie sobie to razem jakoś tam edytować, tutaj coś robić i pułapki nawalacie, po prostu razem czekacie, od ja się burza tam, burza się to w tej grze nazywa i bronicie. Ale E, teraz tak, e, będę pomału kończył, więc powiem wam co jeszcze w tej grze, bo, bo, bo ta gra jest dobra i polecam ją każdej osobie, która lubi troszeczkę takie tower defensowe rzeczy, po prostu lubi grać w kooperacji, to są gry naprawdę dobre i osoby, które lubią Destiny też im polecam, tylko że tutaj ten klimat jest taki po prostu e, lekki. Ta gra jest dosyć taka, ale kreskówkowa, jeżeli komuś nie przeszkadza taki overwatchowy czy paladinsowy feeling, to, to niech bierze, bo, bo jest warto, ale jest jeden, jest jeden problem, z którym miałem w tej grze i właśnie są to przeciwnicy online, znaczy w sumie wasi kompanii online, bo na późniejszych levelach szczególnie to zauważyłem, że miałem takie sytuacje, w którym ja na przykład... Yy, bo, bo tam te misje się kończą różnie. Możecie coś tam odpalić i za, nie wiem, za za minutę, nie, yy, słuchajcie, możecie coś odpalić, jeżeli kolejna osoba coś tam odpali, to już bronicie, więc jeżeli jedna osoba już coś odpala, no to to jest sygnał, żeby się murować, kolejna osoba odpala i jedziemy, bronimy, ale są różne możliwości, bo na przykład na początku, yy, na początku po prostu zaczynacie grę i widzicie 15 minut, 15 minut macie, żeby znaleźć miejsce i je, i je zacząć, fortyfikować. W związku z tym wiecie, że macie 15 minut i, i niestety, ale spotykałem się z, to, z taką sytuacją, w której po prostu zostały dwie minuty i nikt z trzech graczy, graliśmy w czwórkę, nikt z trzech graczy nawet nie przyszedł do tego miejsca i nie zaczął go o, po prostu obudowywać jakoś, a wierzcie mi, że na, że, na, że na wyższych levelach jest naprawdę, naprawdę trudno. Więc z graczami jest średnio i brakuje mi opcji, w której mógłbym wypieprzyć gracza, bo niestety jeżeli jedna osoba daje dupy, to nie możemy się zmówić, nie możemy go kiknąć, nie ma, nie ma takiej w ogóle możliwości usunąć gracza z gry, nawet za pośrednictwem demokracji, głosowania i czegokolwiek, więc tej opcji mi naprawdę brakuje bo no akurat miałem taką grę, w której wszyscy mieli w dupie ale miałem też na przykład taką, że że jeden koleżka kompletnie, nie wiem, po prostu szuka szuka czegoś a wszyscy zaczynamy budować i, i, on, i, on, i on to ma w dupie i w pewnym momencie gdzieś tam przychodzi i broni z nami, ale nawet nie pomagał nam nic zbudować, więc to jest słabe od razu bym go wyjebał, ale nie, nie miałem takiej możliwości w tej grze, to powinno się pojawić Gra już jest w wersji 1.11 bodajże, czy 1.12. E, aktualizacje wychodziły co, codziennie, później wychodziły co parę dni. Ogólnie no, gra jest stosunkowo świeża. E, słuchajcie, jest świetna, jest świetna. E, słuchajcie, i, i co? Gra, gra kosztowała właśnie te 125 zł, co, coś koło tego, z tego co się orientuję, więc to jest połowa pełnoprawnej gry. I ja ogólnie nie czekałbym... E, z kupnem tej gry. Ja tak, sobie, tak sobie myślę, że dobrze że to, że to przez, przed Destiny wyszło. W ogóle, ale jeżeli ktoś nie lubi Destiny z miejsca, tak jak ja za samą nazwę to na, naprawdę w Fortnacie się będzie świetnie bawił, naprawdę ta gra jest dobra, Epic zrobił porządną robotę. E, brakuje tam jeszcze paru rzeczy, oczywiście są jakieś problemy z grafiką, gra jest troszeczkę czasami źle opty, zoptymalizowana. Miałem w ogóle taką, takie dziwne wrażenie, że jakiegoś pacza, i gra za, za, zaczęła mi gorzej działać ale bo tam, tam było tak, że chyba trzy albo cztery dni pod rząd wychodziły nowe patchy i po prostu to się ściągało i, i jakieś tam młyny były strasznie, strasznie w tej grze robione, więc to tak. Gra jest nastawiona stricte na multiplayer, więc trzeba lubić grać z kimś, żeby się w nią dobrze bawić. No i co? No i jest świetna. Są misje dla jednego gracza, ale powiem wam, że jest strasz, strasznie ich nie lubię i strasznie się ciężko w nie gra, więc... Więc dla, dla mnie ta opcja odpada. E, czy coś jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Że jest świetna. Że jest świetna i, i w sumie chyba wszystko mi powiedzieliście. Chciałem powiedzieć o tych umiejętnościach, ale Rafa mi przegrał. E, przerwał. E, powiem tylko, że umiejętności zdobywacie za punkty, które macie w grze, ale umiejętności zdobywacie na takiej zasadzie, że na, na przykład na godzinę nawet jak nie jesteście w grze, bo to w sumie nie ma, nie ma znaczenia, ale na godzinę zdobywacie, nie wiem, 5 punktów. I na przykład jedna umiejętność kosztuje 500. Więc jeżeli przyjdziecie za 24 godziny, no to macie tam jakąś tam wielokrotność. Więc na przykład, żeby teraz ja mam tak, żeby polepszyć jedną umiejętność w jednym drzewku, mogę to zrobić co dwa dni. Więc no, oczywiście to mogę jakoś tam ulepszyć, żeby szybciej zdobywać te punkty albo coś, ale, ale, ale na, na przykład jest też rozwiązany właśnie ten sposób dostawania punktów umiejętności. No oczywiście free to playka, no to, no to ty można sobie niszczyć, rozwalać, dzięki temu są przedmioty i właśnie wam powiem powiem wam więcej, że jeżeli ta gra będzie we free to playu, bo ja wiem w którym momencie za co oni będą brali hajs, tylko i wyłącznie za przedmioty, to ja myślę, że będziecie się dobrze bawić. Jeżeli będziecie nastawieni na jeden konkretny przedmiot, to i tak będziecie się dobrze w nią bawić więc te 50 godzin wam zleci. Oczywiście można mieć jakąś zajebistą broń i ją nią rozpieprzać i być kotem i w ogóle super ekstra, ale, ale ja myślę, że nawet jak byście chcieli ją w przyszłym roku sobie po prostu tak pobrać, to nie potrzebujecie wydać na, na nie pieniędzy, no. I będziecie się naprawdę dobrze przy niej bawić. Zresztą ja nie wydałem, ja, ja dostałem jakąś tam wersję, że dostałem dużo tych piniat i miałem jakąś tam epicką broń kiedyś tam dostałem, ale, ale jest waluta w grze i tą walutę w grze oczywiście kupujecie za prawdziwe pieniądze, no i oczywiście zdobywacie ją też w trakcie misji, więc więc też za tą walutę wirtualną, którą za którą możecie też kupić za prawdziwe pieniądze, normalnie możecie odpalać zajebiste piniaty, je kupować i je rozwalać i będą tam fajne gry, rzeczy, więc free to playka jest tutaj dobrze zrobiona ale ja na waszym miejscu naprawdę brałbym ją teraz bo jest po prostu dobra no ch chyba, że macie w co grać albo nie ma, nie ma ciśnienia, ale naprawdę dałbym jej mocną ósemkę i dam jej mocną ósemkę bo i tak muszę się wyspowiadać z tego jest świetna e, więc polecam e, słuchajcie, jeżeli nie mamy pytań jeżeli nie macie pytań, ale, albo jeżeli mnie nie słyszycie e, no to pomału kończymy Tom, tom, tom, tom. Nie, tom, no nie, tom, nie kończymy. Na szczęście te problemy ci się skończyły z internetem yeah. i powiedzmy, yeah. że drugą, po, drugą połowę recenzji to nawet i ja słyszałem, nie tylko nasi słuchacze. Tak, tak, bo ja w pierwszej to w ogóle nic nie słyszałem, bo nie było czego okay, słuchać. Okay. Nie, no nie, nie ja nie, mam taki jakiś... internet, jaki mam, no. Ale coś się naprawiło. Okej, okay, no ciekawe ogłoszenia. No dobra, no free to playka to jest, wiesz, coś, co zawsze można zacząć i, i szybko skończyć, nie? To, to jest największy plus. Tylko mhm. fajnie by było jeszcze wspomnieć o tym, jak będzie, a właśnie jaka jest data premiery? Nie ma właśnie, Kiedy? nie ma. Jest tylko, no, jest tylko 2018. Wyd wydaje mi się, gdzieś mi się obiło o uszy, że to może być marzec, ale nie wiem Rafale. Nie wiem Rafale, na razie mamy. To pewnie będzie jedna z tych gier, co, jak będzie premiera, to już nikt nie będzie w to grał, bo każdy już ograł, nie? Bo tyle bety będzie. Znaczy, po powiem Ci szczerze, że ja nie mam żadnych problemów, żeby dołączyć się do jakiejkolwiek gry. Te tych graczy znajdują mi się super. Więc na 100% bardzo dużo osób w to gra. Eee, no. Mm, no I w, i w ogóle y, śmieszna opcja jest, ale powiem wam, że, że, że Sony jest jemnięte, bo nie wiem czy wiecie, ale oni chcieli zastosować cross-platform, żebym na przykład ja mógł zagrać z Wojtkiem. Chociażbym nie chciał, ale Wojtek miałby taką możliwość, grać na, na swoim pc a ja na konsoli. Ale oczywiście... Sony jak to, Sony się nie zgodziło, bo wyobraźcie sobie, że w tej grze jest zastosowana fajna opcja, że macie cross, cross platform, więc jeżeli Woj, jeżeli ja mam to na Playstation, a na przykład Wojtek chce sobie pograć, to ja mu mogę udostępnić swoje konto i on, i on może kontynuować moją grę z mojego konta na swoim pc -cie. I to działa na wszystkie platformy, na Xboxie, na Playstation i na pc więc to jest naprawdę świetna opcja nie ma zbyt dużo gier takich i, i, i właśnie te, ta gra ma taką możliwość, więc to też duży plus dla Epic, że no dali właśnie z czymś takim radę i, i wo, Wojtku jak chcesz mi farmi, chociaż tobie bym nie dał, ale by, by, może by ci się spodobało, tak ale jest taka opcja no, no ale son jest tempe i, no i, i, i nie mogę pograć z nikim na no, PZC. No, e, dobra. E, to nie no. pierwszy raz, kiedy zblokowali. No nie, co, no, to blokują. I w online. Nie wiem, czy orientujecie się? I w online. Gra na wiara. Tam też jest kro, cross platform, no ale nie ma w sumie. Ale, ale mogło, mogło być to zastosowane. no e, Dobra, słuchajcie. E, no to myślę, że już wykończyliśmy temat. Wykończyliśmy odcinek. 93 odcinek w sumie dobiega końca. Eee, tak. Eee, na razie o niczym nie będę mówił. Eee, planujemy coś fajnego eee, w przyszłości, ale dowiecie się, drodzy słuchacze, w przyszłości. Eee, to będzie w październiku. To będzie w październiku, ale co będzie w październiku, to dowiecie się we wrześniu, co będzie w październiku. A to tylko tak eee, tytułem czegoś, co chcemy zrobić. Słuchajcie, 93. odcinek pomału dobiega końca, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, jeżeli się dobrze bawiliście, a chcielibyście się jeszcze lepiej pobawić, to wchodźcie na bezimienny.pl, ściągajcie stare odcinki, tam to wszystko będzie, standardowo wchodźcie na Facebooka, tam od czasu do czasu coś wrzucamy, na przykład dowiedziecie się ile Rafałowi zajęło nagranie przedwczoraj odcinka w innym podcaście. No chyba nie mówiłeś tego Rafa w tym odcinku poza tym oczywiście wchodźcie na WojtkaProjektSafeProject.pl tam Wojtek czasami coś napisze i możecie się dowiedzieć o różnych ciekawych rzeczy, newsów o których na przykład Wojtek mówi w podcaście no i poza tym oczywiście słuchajcie bardzo dobrego radia, radio Black Widow radio wpiszcie sobie w Google, posłuchajcie dobra muzyka na wysokim poziomie i to tyle, słuchajcie, 93. odcinek dobiega końca było mi bardzo miło że mnie słuchaliście ze mną był Rafał Radomyski Dzięki wielkie, hej, był z nami Wojtek Kocjan Dzięki, trzymajcie się, cześć Pozdrawiamy Kali, kto jej nie ma i byłem standardowo ja, czyli Christian Kender, a my standardowo również słyszymy się za dwa tygodnie do usłyszenia, trzymajcie się cześć